Kolektywny podcast sportowy. 122. ja mogę mówić odcinek. przez taką tubę dzisiaj? Nie, nie możesz. Podcastu Przepraszam, drodzy słuchacze. To niefortunny początek. Redaktor Magdziesz oszalał ze szczęścia po zwycięstwie nad wybrzeżakami. Pot potrafię go zrozumieć. Ktoś, kto ma elektrowstrząsy ma u mnie... Dużą, do... I za dwa dni musisz na kolejne Ale zabierz mu tą kartkę, bo on będzie nią szurał Przegadaliśmy znowu... Nie mogę, bo to jest... Yy... A no nie, właśnie nie no tak, Możesz... <głosy> <głosy> Przegadaliśmy znowu 40 Ale będzie minut... będzie potrzebna... Tak, może będzie Przegadaliśmy znowu 40 minut o chorobach Ale się nie nagrało Ale się nie nagrało <głosy> <głosy> Tego oszczędzimy naszym słuchaczom Co, jeszcze wróciliśmy z Poznania? Byliśmy na meczu na nowym fantastycznym stadionie, który okazał się nie być fantastyczny. Byliśmy na meczu z kim? Z, wy, Jak z wybrzeżakami jest? słoniowymi. Właśnie. Nie, nie, nie, nie. Jak to nie był wspaniały, że wszyscy w telewizji widzieli, że jest piękny, wspaniały obiek. No, no, ale... zaczniemy? Trochę cieknie tylko w, się, w środku. Znaczy... Ja, propon, ja proponuję od windy, z której wyszedł Kuba. I znalazł tak. się w pomieszczeniu bez wyjścia. Nasz fotograf... I bez światła. I nasz, bez okien. Nasz fotograf na stadionie, szukając, szukając loży prasowej, wsiadł do jakiejś windy wylądował w katakumbach wylądował gdzieś nie wiadomo gdzie i zadzwonił do naszej producentki i powiedział, że Jestem w czarnej dupie i nie wiem, czy z niej wydobniemy. Myślał, że znajdę a do było 3 tak, miesiące a było... małego kościoła. Musiał sobie świecić komórką, żeby się dowiedzieć gdzie jest. Żeby, żeby znaleźć przycisk do windy, którą zjechał, bo ona odjechała. Tak, a wszystkie inne drzwi były pozamykane. My, szukając tej samej trybuny prasowej, żeśmy chyba ten cały stadion obeszli dookoła. A to jest ładnych paręnaście kilometrów. Tak, przez w górę i w dół. Tak, pozamykane drzwi. Trafiliśmy również na, sam, na samą koronę stadionu również, skąd zrobiłem kilka efektownych zdjęć. Bo stadion się prezentuje bardzo efektownie do momentu, daleka, dopóki nie trzeba po nim chodzić. Z daleka się prezentuje. Ja się trochę tam efektownie. czułem jak w takich grach komputerowych, często przykład jak się chodzi jakimś takim... A była taka gra na spektrum Montezuma. No nie wiem, różne są takie gry, że są drzwi, ale z reguły są pozamykane. Trzeba dopiero klucz znaleźć, iść do innego pomieszczenia, znaleźć tak, tak. klucz, przejść do kolejnego. To stadion Lecha trochę tak te, też wygląda. No, Ciekawe no, się, pani... że tylko, że tych, kluc... się... tych kluczy tam właśnie nie można poznajdować. Państwo dzisiaj. z firmy ochroniarskiej e, oczywiście nie mają zielonego pojęcia, którzy tam stoją. Bo oni są bo cyrkiem jeżdżą... obwoźnym. Bo tak, oni, oni są cyrkiem obwoźnym, jeżdżą z reprezentacją, więc oni tak wiedzieli na temat tego stadionu dokładnie tyle, co my. Wiedzieli, że mają stać tam, gdzie ich postawili i tyle. Najlepsze było to, że Sebastian Benisz który był na meczu. To ja, to ja to widziałem. Tak, no, też to widziałem. Wysiadł na trzecim piętrze z windy, ale żeby dostać się na czwarte piętro stadionu, winda tam nie dojeżdża, więc trzeba ciąć z buta. Gorzej jak się ma nogę operowaną w kolanie. A po I... drodze się trzeba wielką wodę pokonać, albo nawet kilka razy. Bo... No, redaktor Kondraciuk się poddał, tak. jeżeli o to chodzi, bo miał buty, nie kryły mu kostki. Czułęka miał na sobie. Miał, miał zdy... <laughs> jeżeli miał czułenka, to bym przepłynął. <laughs> Ja wcześniej sobie po ja prostu nie miał. Nie po, tego czułem. Pobiegałem sobie trochę po płycie stadionu, tam zaraz przy tym miejscu, gdzie się kończyć i to mi starczyło, bo i tak byłem najbardziej upaprany w z Was wszystkich. To e, no, prawda, ale może mi się policzytować, to miał bardziej przemoczone buty. Bo, bo murawa z kolejna Lechu jest tak zrobiona, że zaraz tam, gdzie jest linia końcowa, natychmiast robi się takie bawią. błoto, że się człowiek zapada w niepokostki. Natomiast po również, o dziwo, można się zapaść w wodzie wewnątrz na stadionie. Co już było to, co co jest, osiągnięciem. Co już jest dużym osiągnięciem. A do tego loża prasowa, na której przyszło nam oglądać niektórym ten mecz, zresztą skądinąd to później do niego przejdziemy, interesujący. Jest tak zrobiona, że pod dachem siedząc, człowiek ma całego laptopa we wodzie. Tak. bo leje się po prostu na głowę. No nie mówiąc o tym, że blaty oraz podest na kamerę jest tak zrobiony, że siedząc wygodnie w super ekstra krzesełku foteliki są bardzo wygodne. Widzi się jakieś półboiska mniej Dokładnie, więcej. Ja mniej więcej cały sektor, jeden boczny tak Koło połowy boiska dopiero zaczyna być widać, więc żeby było coś widać trzeba się na krzesełku przesunąć tak, żeby tak dupkę tylko na samym kanciku usadzić. I ci, I tak temu wiadomo, że dziennikarz nawet na najbardziej nie nudnym meczu nie, nie uśnie, uśnie, ale tak. pozycję dojazdową Adama Małysza można 90 minut po prostu potrenować elegancko, trochę potem nogi drętwieją, no jeszcze podziwiam Adama. Kiedyś, kiedyś podstawowym pytaniem z kolegą fotografem, o którym tutaj wspominaliśmy, było czy nie osiada. Zadawaliśmy je nawet w jaskini. Czy nie osiada, to było najistotniejsze. Teraz, teraz, podsta teraz podstawowym pytaniem jest, czy nie przecieka. Tak. No znaczy, nie, on przecieka. Z... Znaczy, ten on stadion... przecieka i osiada, podejrzewam, hmm. równocześnie. Ten stadion przecieka bardziej niż wszystkie, na jakich byłem do tej pory w życiu, a byłem na kilkudziesięciu. Tak, to jest naprawdę dopiero wybudowany Titanic. Tak. Ale to jest, ale to no jest znaczy, świetnie, bo... Już się zdążył zdążyć tak, z górą lodową. Tak. Bo on tak naprawdę poza murawą, poza murawą jest wszędzie zadaszony. Tak. No, Ale to nie ma znaczenia, tak. bo na Murawę się leje, nawet przy dużych opadach, chyba mniej niż tam, gdzie jest zadażony. mam wrażenie, Myślę, że, że na, że na tak. loży prasowej deszcz spadał <głos> bardziej <głos> niż na Murawie. <głos> I to nie dlatego, że strasznie zacinało, tylko jakieś takie zawirowania tam są powietrza. Moją drogą to, to ja jeszcze też I później... To, to jest przy przykład klasycznego zagrania wyborczego. Ja dzisiaj to... czytałem, że tam po prostu ten dach, który jest zrobiony, to jest z jakiegoś szytu zrobiony i że tam wymyślili, że może go potem wymienią, ale na razie zrobili taki tam w tych załomach, jak pada deszcz, mhm. to w załomach tej, tej, tej, tej, tej, konstrukcji. tej konstrukcji zbiera się po prostu woda, która potem przecieka, nie wiem, co się dzieje w każdym to spływa dach. gdzieś tam, gdzie nie powinna spływać, tak. a do tego... Klatki schodowe są nieszczelne, dlatego że woda się leje po prostu nawet po schodach. A tam gdzie beton nie jest wypoziomowany po prostu, to woda stoi. To stoi tak na ładnych parę centymetrów. A, chciałem jeszcze a to tam dodać... jest to w dość wąskim przejściu a. na przykład, nawet się nie dlatego, Chcia... obejść, po prostu trzeba po kostki w wodzie śmigać. Ja tam się za bardzo na budownictwie nie znam, ale chyba jest tak, że jak jest coś takiego, że właśnie się wszędzie leje woda i są szpary i tak dalej i przyjdzie mróz, to ja nie wiem czy ten stadion doczeka do, do 2020 Może tak być. roku. Woda no, on ma woda, jeszcze kilka jeszcze woda ciekawych Woda ma tendencję rzeczy. do rozszerzania się jak no zamarznie. Właśnie. Na przykład znakomite miejsca dla kibiców w rogach stadionu, <grych> dzięki tak. którym można oglądać nieboisko, ale trybunę Trybuna. naprzeciwko. <grych> Tylko i włącz. Co więcej, nie da się wychylić, żeby zobaczyć to wojsko. Bo tak Ale oprócz wtedy... tego świetny stadion. i no, co jeszcze, jeszcze coś. Co, co... A Murawa jeszcze jest w takim stanie, tak. że naprawdę. A dopiero co położono. A jeszcze, bo tego nie wiecie, bo nie zdążyłem powiedzieć, bo jeszcze trener Smuda, który postanowił, tam są takie bardzo ładne ławki zrobione dla rezerwowych dla trenerów, takie bardzo od Trafford, takie tak, tak, tak, tak. wpuszczone trochę w, w publiczność. publiczność trybuny na podwyższeniu. Na podwyższeniu więc po pierwsze, tak. po pierwsze dziwne było to, że nikt tam jakby... Nie dość musisz dość... na tego mówić, bo je widzieliście. Ale ja mówię słuchaczom, A. bo oni mogli nie, wszyscy, widzieć, nie, bo nie wszyscy ja nie... widzieli te ławki. Tak, więc po pierwsze wokół tego murka, który jest dość niski, zgromadzili się kibice i na przykład ulubioną ich zabawą przez pół meczu było klepanie Ebiego Smolarka w głowę, bo nikt tam nie pilnował za bardzo. Ebie się musiał własnymi rękami oganić od kibiców, którzy tam go cały, cały czas zaczepiali. A poza tym trener się usiadł, usiadł na tej ławce. Posiedział minutę i stwierdził, że z jego, z jego miejsca widzi jakieś właśnie jakąś jedną trzecią boiska, tylko siedząc na ławce. Tam Więc... w ogóle wydawało mi się, że jest za mało tych miejsc. Znaczy jak na ligowy mecz, to jest nie najgorzej, a jeżeli chodzi o reprezentację na przykład europejskie. No, nie, no lekarze, gdzie lekarze, wszyscy... lekarze, lekarze widziałeś mieli dostawki tak, takie tak, obok, że tak, siedzieli, bo już się właśnie. nie mieścili. No ale przede wszystkim była taka, ta, taka dodatkowa wysunięta dziwna gablotka, gdzie siedział sędzia techniczny. Niezwykle przemyślany architektonicznie stadion piłkarski. <głosy> tak, tak. Nie, tak, ta, ta gablotka do sędziego to mi przypomniała, był taki um, sta w stary skać w nie tylko dla orów z tłumaczem kabinowym. <głosy> Tłumacz kabinowy, w domu mógł się umyć. <głosy> Ja no tego, tak tego, tego ale ona, ona, ona, ona również rewelacyjnie zasłania To no tak, tak i samo właśnie, jak ten daszek półokrągły. I właśnie z miejsca, gdzie siedział tener Na ławce rezerwowych, Chciąc się tak, to ten daszek plus ta kabinka Plus to, że to jest trochę cofnięte Skutecznie zasłania całe boisko Główną zaletą tego stadionu jest to, że Bez większych problemów mieści 42 ponad tysiące ludzi Dzięki czemu atmosfera na stadionie Jest taka, że aż chce się oglądać To i, prawda I się ogląda to prawda, ale to jest doping, chyba doping jedyny fajny. plus tego stadionu. No jeszcze, no jeszcze jest plus, że jest. Akustyka <grym> jest ok. <grym> miarę. No, akustyka to no, zależy, z w, w, w sensie chyba. Nie chodzi mi o akustykę z sali koncertowej, tylko tego, że w tym Dźwięk kotle... Dźwięk nie ucieka, no, zwiecie, zwieka, że jest a propos, A propos osiadania, to może stadion nie osiada, ale bloki okoliczne, jak 40 ale są tysięcy są podobne szkodliwe te wibro, wibracje. Nie no może i nie są, Podobno ale tam nie. mieszka... E... Paru kibiców warty Poznań i mają dosyć. Nawet mi o to chodzi. Ciocia mojego kolegi tam mieszka i szklanka na przykład ze stołu spadła. Także jest to trochę szkodliwe jednak, bo szklanki nie, nie się Jak 40 tysięcy ludzi zaczęło podskakiwać, to, to niestety blok stały się te lepiej. I... To nie jest prawda, bo to takie bloki będą się po prostu będą się robiły jakieś tam historie. No muszą. Programu. Jeżeli, jeżeli spada szklanka to znaczy, że, że, że coś powiem. tam pracuje. Tak. I pracuje nie tak jak zostało przewidziane no, no w momencie budowania jest bloku. To początku do końca przemyślane. No. Tak na szczęście myślę. już mamy po wyborach, więc już nie będą. Na szczęście teraz Lech gra zaraz mecz z Juventusem, i znowu mam nadzieję, że będą powody do radości. Powody, A ale ja odpowodzić. My, my, my, my mam nadzieję, że będziemy wiedzieli, jak trafić na odpowiednią trybunę. To już jest dużo. Ja um. jeszcze miałem taką jedną tylko refleksję i obserwację. Zastanawiałem się, dlaczego kibice w Polsce. Znaczy właściwie y, montowanie krzesełek na stadionach nie ma sensu, bo kibice i tak Wszyscy stoją. Stoją, stoją przez całe nie, nie, nie, nie, bo ale, tam jak, musimy i, powiedzieć. A do tego że jest właśnie absolutne właśnie... nowe kuriozum, to znaczy na wszystkich stadionach dąży się do tego, żeby nie było żadnych siatek. I A w Poznaniu Jak na wyraźną. No, no. no, no wszędzie na świecie siatki ale W Polsce, się... nie ma takich stadionów. No są ale, ale, ale my. Siatki. Jesteśmy w Europie, a UEFA no, do no, tego no teraz, tego teraz by nie było. No. Są na, na, na koronie ma. Nie, nie ma. Atlasa Nie, ma. nie na koronie tak. nie ma nie siatek. Ma. Nie, nie ma na koronie. Na legi na dole nie ma też nie ma siatki. Nie, no właśnie chodzi o to, żeby wszędzie nie no jest, było jest, siatki. Na, na... na Polonii też nie ma siatki. Nie, jest, przepraszam, jest siatek. A tutaj w Poznaniu to jest jedyny stadion, na którym nie było siatek, ale na wyraźną prośbę kibiców zostały zamontowane siatki oddzielające Kibiców od Murawy. Tak, bo to by mogli sobie powiedzieć fagi, tak dzięki, tak, dzięki czemu zza. dzięki czemu nic nie Dzięki czemu nie widzą, ci, więc muszą są, wstać. Dzięki temu, i w, a ci, zanim są w, wstają, w pierwszych rzędach, wstają, inni. więc efekt domina. I nie mówię tu o pani w czarnej skórce, która bije klientów pęcznych, <laughs> tylko o takich. Czy co, co słynne się jadzi tak... dominy zresztą z Poznania. Tak. Ojej, to się zrobił podcast. To prawda. E, no i wszyscy wstają, i efekt no jest taki, temu, że 44 tysiące ludzi, czy tam ile ich tam było. Wszyscy stoją. I zamiast super. siedzieć, także no, jak, jak, tak. jak, jak, jak zamontować zamontować nikt nie stoi, wszyscy stoją my... tak, jak zamontować my... zdemontować weszłoby z 60 a my ani nie siedzimy, ani nie stoimy tacy zawieszeni nad blatami tak? w pozycji dojazdowej, ja zaba małysza ale... oparci łokciami o, o, o blat ja próbujący zasłonić dole, ciałem laptopa przed zatonięciem to mi się nie udało. A zbierając piłkę. A teraz a, jeszcze bo... tylko chciałem dodać, że Wi-Fi też jest znakomite. Doskonale. <głos> <głos> w strefie prasowej Wi-Fi jest tak doskonale na stadionie działa, że żeby, że żeby cokolwiek wrzucić jakiś... Trzeba, op... Trzeba wejść, wejść do środka. Środ... Wejść do środka i... A w środku nie ma monitorów, więc nie widać co się dzieje na stadionie, więc wrzuca się Ale czasami przykład... już y, informacje nieaktualne. Na przykład na to, za to na stadionie są dwa monitory, świetnie skalibrowane, gdzie na jednym biały jest niebieski, a na drugim biały jest czerwony. czerwony. Ja myślę, że to jest celowe działanie. Bo ten biały-czerwony czerwony, symboli no. symbolizuje nie. Polskę biało czerwony, ten niebieski nie był żółty, albo o Lecha potem myślałem, no, że Ukrainę, że na euro. No, tak, ale lecha. to jest tak samo jak w stereo, prawda? Bo to, to się jest... daje dwa różne sygnały do dwóch różnych. Monitor, jest... był A propos monitor, wszystko... Lechow, wszystko monitor lechowy i monitor reprezentacyjny. To. A propos symbolizowania tego tutaj. bo Mamy dwóch nowych części. Część wstrząsających wiadomości to było to, co się wydarzyło w związku ze Stadionem, ale ponieważ. Najbardziej wstrząsające było to, co dostaliśmy do. Ręki z okazji, z okazji tak znaczy tego jeszcze, w przed, jeszcze przed meczem, przed meczem wbiegło dwóch radosnych... ...Pokemonów. Tak. Jeden był żółto-niebieski, a drugi biało-czerwony. A dopiero po meczu a czy na postanowiliśmy sprawdzić, kim oni są. Na szczęście organizatorzy ułatwili nam to bardzo, dając nam ściągawkę, która jest na cztery strony. Tak. Dwie kartki, a cztery pełne wytłumaczenia, kim są obaj panowie. I cała Polska już wie, że oni nazywają się albo Slawek and Slawko <śmiech> <śmiech> Siemko and Streamko, albo Klemek and Latko. No i myślę, tak. nie, nie, nie ma tu czegoś cała Europa, cała Europa może głosować. Tak. No. Tak. Jak oni się My mają głosujemy nazywać. na Grześko i Latko. Grześko i Latko, tak. Albo Zbyszko o, i Bońko. Były różne pomysły. Pomysły było dużo, tak siurko i kubko. <głos> siurko i latko, tak. Siurko, siurko i latko. Siurko i no od, od siurkisa. Siurko i latko, tak. W końcu im zawdzięczamy tą imprezę. No, ale jeszcze ja, ja posłowałem uwzględnienie, żeby był listko trochę też, taki listko-latko. No. Listko-latko. No no siurko, siurko i latko. Siurko, listko, latko. Pomijając to, to cała Polska o tym wie, no bo to było podane do publicznej wiadomości, że się, ale że się, jakoś ale do kim publicznej te, kim wiadomości tak? nie została podana, cała historia związana z tym siurkiem i latkiem. Odczytajmy bo ją. Historia jest wstrząsająca, bo oni teraz mają trasę objazdową po państwach gospodarzach i tak dalej. Ciekawe, czy mają grupis jakieś takie? prawie <grymnie grymnie grymnie> tak. Jak one wyglądają tak jak oni. <grymne> ale to, to, to skąd oni dokładnie... się wzięli? Tam z Ale poza mi tą historię, że... Był austriacki... Poczekaj Bater, zaraz. Austriacki po 3... siurko i szwajcarską siurko. <grymne> że <grymne> Trix i Flix kładą laskę na Polskę. Tak, właśnie. Trix Flix podają piłkę Polsce i Ukrainie. Po wspaniałym turnieju finałowym... Chodzi o te maskotki z Australii. Z Australii z i Australii, <laughs> Szwajcarii. Tak. Są dwa kraje sąsiadujące, <laughs> które były organizatorami. Ostatni, No to Cię postawi obok siebie, to one wyglądają w zasadzie tak samo, bo są trochę przemalowane. Troszeczkę. Tak. W... Nic Co? dziwnego, zrobili ją. Ci -ci Austriak, ma, Austriak ma mały niepokojący wąsik pod nosem. <laughs> Ale mają bardzo fajne skoki. Tak. Ci, ci sami ludzie to zrobili z Urlera. Na I najfajniej, że oni tutaj napisali w tym, że uwaga do wykreowania do wykreowania zaprezentowanych dziś maskotek postaci nawet, tu jest napisane, potrzeba było 5 miesięcy i ponad 2000 godzin pracy. To jest, ale to mi się bardzo podoba. Przeczytaj historię, wtedy te 2000 godzin będzie miało uzasadnienie. No, 2000 godzin pracy, wszyscy wiemy jak do tego doszło. Przemalowywali Trixa i Flixa God... na si siurkę i latkę. Godzinę, a później tysiąc... Później Potem czekali 1999, 1999 godzin, godzin robili, robili godzin. kalkulację kalkulację, ile godzin im to zajmie. My uważam, musimy się tam zatrudnić, <grym> bo to jest znakomite ja miejsce powinniśmy. Ja, ja uważam, że oni powinni symbolicznie sobie policzyć 2012 godzin, o. To, o, a nie dokładnie. 2000 no Nawet mają te godziny na koszulkach tych Ta, siurka i latka. Chyba, zostaną odwrotnie, to wtedy jest 1220. Ja proponuję, to żebyśmy, się nie ja proponuję, żebyśmy to do odpowiednich instancji zgłosili, a następnie zażądali w ramach y, markupu. Markupu, tych markupu, tych właśnie 12 symbolicznych godzin. Myślę, że to jest taka kupa kasy. tak Myślę, że tak czy inaczej pomogłoby. No, ja mam 12 ryzy. godzin zajął wymyślenie tego, że zamiast 2000 powinno być 2012. No właśnie. No. To więc opowiedz teraz trząsającą historię narodzin tych dwóch pięknych młodzieży. Wspaniałym w wspaniałym turnieju finałowym Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii <grymne> i Flix, maskotki mistrzostw, wspieli się na czubek Mattenhornu i wykopali piłkę w dal, przekazując wraz z nią ducha UEFA Euro kolejnym gospodarzom turnieju. Piłka wylądowała na polanie w środku lasu, na granicy między Polską i Ukrainą. minęły tygodnie. Ja Minęły tygodnie i miesiące, <grym> i za te Może zróbmy jakiś sygnał dźwiękowy. <grym> <grym> W widewie tygodnie miesiące. i miesiące. to, nie, ale wszystko, poczekaj, to ja, wszystko jest na fakturze. Chciałbym uświadomić słuchaczy, że naprawdę to Czytamy co jest, redaktor tak, Kondraciuk czyta, nie, to jest, jest oficjalny dokument dostarczony przez... To, tak, to nie jest tak, że zjadł Panoramixa przez takie wizje, artykiwizji, łapanin. To jest oficjalny prasowy dokument rozdawany dziennikarzom na ostatnim meczu. Tak. To jest tak zwany Hot Asterix. Następny poczekaj. Minęły miesiące. Nie, ale to zanim minęły te tygodnie, to jeszcze ten podrozdział, gdzie te tygodnie mijają, ma tytuł. Drzewo futbolu rodzi maskotki. Minęły tygodnie i miesiące. W dniu przesilenia letniego o północy. No tak, tak, tak. Jak oni musieli wyliczyć, kiedy zacząć, żeby 2000 godzin minęły równo o północy. Dlatego nie ma 2012, bo się zgadzało. No właśnie, bo się nie zgadzało. A nie ma tyle lat przestępnych w tym czasie. Lat przestępczych, O północy z ziemi wykiełkowała maleńka roślinka, która szybko wyrosła na olbrzymie drzewo futbolu. Dzięki magii matki natury. I drzewa futbolu, to jest po prostu... magia. Ale... Naprawdę, ja nie wiem co im brali, ale jest... poprosimy, poprosimy, poprosimy, kilogram tego samego, na pewno, na pewno są mi... gdzieś na to faktury, w Kolumbii. To mi pasuje, to mi pasuje na dzieło twórców Żwirka i Muchomorka. Narodzili się dwaj utalentowani piłkarze, energiczni, ciekawi świata, pełni zapału i chęci do gry w piłkę. Jeden ubrany był na biało-czerwono, a drugi na żółto-niebiesko. Ale to ciekawe, że piłkarze są chętni do gry w piłkę. Na przykład no. jest to podkreślone. Ale to jest bajka. Normalnie są chętni do brania łapówek. Tak? Do picia wina. Picia wina w samolocie ja są to? chętni. Jak to? Przecież, przecież korupcja nie istnieje w futbolu. No nie, no, zapomniałem. To. No. Janek no. Tomaszewski ogłosił jej o definitywny koniec. Naprawdę? Oczywiście. No, Set Blatter też to ogłosił. A Set Blatter I, to może ogłaszać, i, bo on jest bogaty. I, i, i, i, uka i ukarał. Ukarał podejrzanych, bo przecież nie udowodniono, mimo że przedstawiono nagranie. Ukarał podejrzanych po zawieszeniem, zawieszeniem dwa lata. na dwa lata. Tak. To jest no, no, po, to, zawieszenie polega kontynuuj... na tym, że oni nie biorą nie, łapówek. Nie, nie, nie mogą lata nie miało... Miało brać łapówek. Lata, może, no tak, bo biorą nie mają głosu, pobierają pensję, ale nie mają głosu, więc nie mogą brać łapówek. No. Zawieszenie polega na że biorą kasa i nic nie muszą robić. Czy ja mogę zostać zawieszony? Ja do końca życia chętnie tam się zawiesić. Z magicznego drzewa wyrosła piłka, którą maskotki natychmiast zaczęły grać. Ale zaraz z drzewa miały wyrosnąć maskotki. już a potem piłka. To jest, bardzo, to jest, to tak jest tak tak. dalszy ciąg. Ale nie było nic o, o wyrośnięciu maskotek. Były. Z życia i matka natura narodziły, narodziły, narodziły się maskotki. Nie jest detalicznie opisane, co właśnie. Skąd no, te co matka natura z tym drzewem futbolu robiły, to nie jest tutaj dokładnie Tak, nie jest że dzięki magii. Dzięki magii a, i futbolu, no, i drzewa, no, i, magii, i natury. Ale marka natura, widać, że lubi. Magii chodzi o przyprawę. Dobrze. dobrze, i się no, i piłka, którą ma skotki natychmiast dobrze, a parę w no natychmiast skotki grać. Duże A nie będzie to dojrzewają. drzewa im Jest o dojrzewaniu, zaraz będziesz dowiesz się, że mają giętkie członki. No. No faktycznie, pamiętam teraz. Ich umiejętnością nie dorówna, to znaczy tych. tych, tych no siurka i lata. siurka i Ich umiejętnością nie dorówna żaden człowiek, ponieważ dzięki giętkim kończynom mogą poruszać się, skakać i rozciągać w sposób nieosiągalny dla żadnego piłkarza. O, i to jest powinien być śmiertelnika, no tutaj. Opaski, które każdy z braci nosi na ręku, zaświeciły magicznym blaskiem. Już nie, nie pytam się, co to za opaski, co na nich jest. I pod drzewem futbolu pojawiło się boisko. To drzewo hmm. to potrafi różne rzeczy, bardzo jest to takie... Nie, to opaski teraz stworzyły boisko. Ale to drzewo, A, drzewem, było, ale no tak. to drzewo było na boisku, czy nie, czy obok? Ale bardzo wszechstronne drzewo. Bo I potrafiło dwie maskotki, i piłkę, i drzewo. I, ale z opasek zrobiło się boisko. No teraz ja myślę, że, że siurk... No, ale że siurko grze... i latko zrobili z drzewa mieli już opaski. Tak. tak. I z opasek zrobili boisko. Czyli opaski też są z drzewa. Opa, opaski też są z drzewa, Ja bo... słyszałem, że siła tkwi w korzeniu. No. Maskotki mogły teraz ćwiczyć wspólnie i uczyć się od siebie nawzajem, przekładając wartość współpracy nad indywidualne umiejętności, zachęcając się wzajemnie do coraz większych wyczynów piłkarskich, jednocześnie akceptując swoje zalety i wady. Myślę, że komisja wysokiego wyczynu musiała w tym maczać palcem. No wyczyny, była... trochę, Byczyny... piłka... Trochę... Piłka... trochę mi to śmierdzi kominkiem piechniczka. No, no. No, komisja Ale to głębokie zda... zdanie, ja myślę, że to Andrzej Strayle jako tak. mistrz zdań wielokrotnie złożonych. W ogóle zamiast przecinków powinieneś czytać <h, h, h, h, w tym, tym zdaniu. To... Horror zaczyna się tutaj, albo wiem maskotki przekazują ducha całej Europie. Oż w dupę. Drzewo rodziło coraz więcej piłek, więc maskotki zaczęły wykopywać je w różne części Europy. Tak, Aby rozpowszechnić swoją pasję do gry wśród wszystkich ludzi, podzielić się duchem futbolu z młodymi zawodnikami, zmotywować ich do większego wysiłku i coraz lepszej gry, aby pewnego dnia stanęli w barwach swojego kraju do walki o zwycięstwo w przyszłych turniejach UEFA Euro. Dziękuję. I raz poczynają podróż też, widzieliśmy. Jadą w Polskę i w Ukrainę. A widzieli... no jeszcze, można je ściągnąć, ale to już nie będzie. Tak, nie będziemy ich ściągać. Z Numery... No bo się rozciągają można ściągać. FTP, tam, tam, a widzieliście tam, tam, tam, te piłki, które zostały wykopane nie przez maskotki, tylko przez piłkarzy tam. reprezentacji polskiej? Oglądałem Ob ją nawet, sobie. Jak ci się podobała? A to takimi będą taka, grani? Ona taka trochę Mark wygląda jak, jak, jak z Tesco. Taka no. trochę jest. Znaczy, bo o te, na, te, które były, to bardziej chodziło o wzór graficzny, bo one są jeszcze nie są zrobione tak jak te. Bo które... chyba jeszcze nawet nie wiadomo, jaka firma tam no będzie się... dostarczać. Jeszcze nie wiadomo, ale już wiadomo. A, okay. Będzie to firma Zawsze Adidas. To firma ta sama. Będzie to firma Adidas. Bibas. No tak. Tak. Ale jak. tak, no. No, no pięknie. W każdym znaczy, razie takie przyjeżdża znaczy, piłki, piłki trochę. Takie te kwiatki tam są na tych piłkach. już tak, no. jakoś taki symbol wymyślili, no to już się muszę znaczy, tego. W odróżnieniu no, od, od Jabulani, która no, mi się tak. w ogóle nie podobała, to te na przykład całkiem takie. To znaczy, te piłki na pewno są dużo ładniejsze od siurki i latki. To to, no to, to mało, to jest wyższe. Tak, tak, to prawda. Od siurki, latki. Znaczy, ja, ale ja, ja później miałem taką refleksję, że w, znaczy w zasadzie dzięki naszemu operatorowi, który jest parę lat od nas młodszy i powiedział, że go rozbawiły go bardzo, maskotki. Pozdrawiamy Bartka. Nie był to bynajmniej operator koparki. Nie. Który tu siedzi obok mnie? <laughs> Ja nie jestem operatorem. Jesteś właścicielem przy Potencjalnym. potencjalnym, potencjalnym. Spół. No to no ale powiedzieć... Jak już się ma swoją koparkę, to już można sobie nią pooperować czasem. A, że... No nie, do tego trzeba mieć uprawnienie jednak. Ale, to... no, ale to... chyba, że wolno po podjeździe nie. pod nową. To tak u, prywatnie, u, uważaj nie... na łyżkę, żebyś <gryś> nie zaczepiło coś. No właśnie, właśnie można sobie potargać. że tak mi się wydaje, że to w zasadzie dzieciom powinny się. Myślę, że grupa docelowa to są, to są ludzie w wieku nie wiem lat 8-12 pewnie. No, Zapytane no, wcześniej no, nie wiem, czy czy, czy czegokolwiek grupą docelową mogą być dzieci, bo dzieci nie kupują sobie biletów na euro, a jakby wszystkie no, działania. Tak, ale... Dzieci zmuszają rodziców do kupienia sobie <śmiech> maskotki, maskoty. siurki i latki. Bo za tym zobacz, że jak byłeś mały, tak. No, może tak. tak. To pamiętam I wszystkie to maskotki. To pamiętasz maskotki tam. E, nie no właśnie. Ja też, właśnie też do tego doszedłem, że ostatnia maskotka, jaką pamiętam, to jest pewnie tam koło 90 roku. A później. Kom... Taki, taki ludzik we Włoszech, taki był taki, taki z klocków, jakby tak, tak, zrobiony, niebiesko, -biało zielono, biało, czerwony. jakiś był chyba, czy nie? Nie, nie, nie, nie, nie on był taki nie, nie, jak z klocków Lego zbudowany głowę, głowę Taki z kostek, taki z piłki kostek, miał, ta, miał, A cały był kostek zrobiony. To ze mną jest coś nie tak, bo ostatni jaki pamiętam, to jest ten wąsaty jegomość z z 86. Zresztą najfajniejsza maskotka. Z 86 dokładnie. Jaka była. A później Hiszpanicach to... była taka pomarańczka, da, pomarańczka, pomarańczka była, z piłką no. pod pachą i z liśćmi zamiast włosów. A na przykład z euro to nie pamiętam. To z... Znaczy był taki, był francuski kogut, to był i... a Plink był kogut, tak. w osiemdziesiątym, ale to właśnie obracamy się cały czas w czasach dzieciństwa. Bo później to już nie wiem. No, tego triksa i flixa to sobie przypomniałem tylko dzięki temu, że, że są tacy podobni do tego Siurka i Latka. Ale na przykład nie, nie tak dawno były Mistrzostwa Świata w tym roku. Ja nie wiem, co było maskotką tych Mistrzostw. Świata. No właśnie, też nie pamiętam kompletnie. Bo w Wozele. Aha, jedno. Przecież <suszy> <suszy> <suszy> Proktologa. <suszy> A druga od dentysty. Nic <głos> nic nie, nie no, w każdym razie to jest świetny biznes, no powiedzmy Co, szczęście. 2000 godzin wymyślać maskotkę? Tak, dokładnie. Znaczy, ta letak, Tylko, która była ale wymyślona 30 lata tak, tak, temu. ale ta tak mi się wydaje, że to jest właśnie... Bo dzieci teraz chyba raczej, jak oglądają, nie wiem, tak mi się wydaje, Chociaż moja córka jest jakimś wyjątkiem, bo ona ogląda Bolka i Lolka i Krecika. A na razie póki co, chyba że później sama przejmie władzę nad pilotem w telewizji i też będzie Pokémony oglądała. No może dzieci oglądają po prostu, wolą, bo takie 8-12-latki, wolą Pokémony. Jak im coś niepodobne jest do Pokemona, to się nie Zdecydowanie nadaje. Zdecydowanie tak. No. No. Musi być jakaś transformacja, g -Force i te sprawy. G-Force akurat z najstarszą mangą pojechałem teraz. A tam jeszcze coś było o tym, że on mają jakieś tam ludowe elementy w tych no stronach, maja, których maja. nie mogłem znaleźć. Znaczy oprócz no, tego, że ten siurko, siurko ma takie dwa siurki właśnie w boku. No ma Kutaj, taki, kutasiku, kutasiku, tak. ma, tak? Kozacki pasek do rubaszki taki ma. Tak, to ten, to ten polski latko, to nie wiem, co on tam ma takiego. Wiem, że no maja maja no ma jakieś... narodowych cech, ma wódkę we krwi. Wow. <laughs> Dobrze, I tu wracamy, Co? my nawiązujemy do reprezentacji. Chodzi i, chodzi, i, chodzi, I chodzi i powtarza, że nie ma, nie ma dobrych gromkarzy cały czas. No, no, są tylko źle trafieni. To. Dobra, słuchajcie, starczy. No. No, widziałem to z takiej odległości, jak was teraz widzę. To, skan, to po prostu... Czyli, powiem słuchaczom, pół metra stałem od, od sytuacji, w której to Grzegorz Lato właśnie przy Łukaszu Fabiańskim sobie tak pięknie zażartował. Jak się zażartował? Bo... No, no, właśnie. no właśnie, mamy to nawet na podcaście w komentarzach. Czyta się komentarzy? No, no tak, tak, podszedł i wtedy, kiedy Łukasz Fabiański, między innymi nagrywany przez nas był również ten, ten wywiad, Ernest go nagrywał z Łukaszem Fabiańskim. Ja stałem i tam sobie się przysłuchiwałem, podszedł Grzegorz Lato i powiedział przez tylko Latko. Latko powiedział, że nie ma dobrych piłkarzy, bramkarzy. Tylko, bramkarzy, tylko są źle trafieni. A Łukasz Fabiański zrobił taką minę. Chyba, żeby w połowie wypowiedzi nagle. Tak, tak przerwał mu wątek zupełnie. zupełnie się pogubił. No, udzielał no i... dosyć rozsądnej, dłuższej wypowiedzi na, na rozsądnie zadane pytanie. Co się rzadko zdarza. No i przerwał mu kompletnie. Czy rzadko się zdarza, żeby były rozsądnie zadane pytania. Tak? Bardzo rzadko. Nie, rozsądne fańskie. pytania, rozsądnie zadane. Tak, tak, no tak. i rozsądna odpowiedź też tak, nieczęsto. Nie tak. no, szczególnie, od, od, od, szczególnie, że Łukasz Fabiański, warto podkreślić, co pewnie wszyscy widzieli, był jednym z najlepszych zawodników tego meczu. Także Może przejdźmy już do meczu. Był jeszcze jeden nieobecny, to zanim się zacznie mecz jeszcze przypomnijmy o tym, co spotkało naszego kolegę fotografa. Jakuba, kiedy wchodził na stadion kolejnego wyjścia, spotkał nikogo innego jak Peszkę. Sławomira. Który powiedział, jak chcesz zobaczyć dobrych piłkarzy, to chodź na trening Lecha, a nie na tych patałach. Tak, no, bo w tym samym czasie Lech trenował na bocznym, na bocznym boisku. boisku. Tylko tam ciężko dojść na boczne boisko, bo parking jest nieskończony i się grzęźnie po kolana w błocie. Generalnie to wszystko nieskończone. No, już oczywiste, by zbliżały się wybory. Potrzebny był sukces szybko. No, Ale zauważ, że pół Poznania jest obwieszone plakatami, że pierwszy skończony stadion, stadion skończony na euro. euro. Tak? Ja mamy, pierwszy, mamy, taki, my. pierwszy taki plakat widziałem, jak byliśmy w Łodzi. Na reprezentacji że na stadionie. łodzi mają stadion na, tak, na euro. Tak, tak, razem tak. byliśmy, bo wyprowadziliśmy wieczorem psy. Tak, i tam Aha, był, tak. zobaczyliśmy pierwszy raz plakat. Wyszliśmy z hotelu, że i tak. mamy pierwszy stadion Ale że Łódź ma? na euro. Nie, Nie, czy bo Lech poszedł. Znaczy, lek znaczy, promocję, posti, tak, że tam trawa już rośnie. No tak, tak. No. Że pierwszy no, trawa, trawa rośnie, a zaraz usycha. I pamiętam, że wtedy wzdychaliśmy do tego stadionu na tym plakacie, bo byliśmy świeżo po spotkaniu z panią Grażynką na widzewie. <laughs> tak, tak. Wydawało nam się, że nic gorszego nie może na A potem się okazuje, że praca na widzewie jest na przykład dużo łatwiej. Tak, tak, bo... Mimo, że trzeba obchodzić bramki które... bo Jak 20 minut was szukałem, próbując się przebić przez korytarze, to zatęskniłem. Zawidzewam. za stadionem za za widzewa. Gdzie... No, no, Nazwijmy na tego stadionem. Nawet, zamknię <laughs> nawet zamknięta furtka przez panią Grażynkę nie kazała mi tyle nadłożyć drogi, co, co znaczy, korytarze. Mimo, no, ale w, w każdym razie na pewno, na pewno w Poznaniu są lepsze toalety niż toalety, które są w Nie, no czy Mimo, no, to Bo nie było w Poznaniu Woronina. No, tak. I nie zdążył <laughs> żeby <zdemalować. laughs> Tak, tak. Ale nie Mariana. Nie ma <laughs> Znaczy, mimo wszystko wolę, żeby reprezentacja grała na stadionach, gdzie mieści się 40 tysięcy ludzi pod dachem. Nie, no bo już jak w trakcie Nawet meczu... Nie, że... ubramy, ja proszę, proszę. nie no, już w trakcie meczu, jak mecz trwał i rzeczywiście tam... Nie, no atmosfera była znakomita. 10 tysięcy no. ludzi śpiewało hymn albo podnosiło szaliki, albo dopingowało. Znaczy, no to ja, chciałem, rzeczywiście... ja, nie ch ja chciałem tylko zaznaczyć, że my tak nie narzekamy, bo, bo, bo narzekamy, tylko narzekamy, bo nie, chcemy pokazać ten... Tak, chcemy pokazać ten aspekt meczu, którego nie było widać w telewizji, tak? Bo wszyscy mogli tak, zobaczyć, że poza... atmosfera poza... była genialna, o tym, że stadion że... się wizualnie prezentuje ładnie i że. Tak, o tera... tym wszyscy wiedzą. Że wygraliśmy. Że, że wygraliśmy o tym, że stadion wiedzą. jest, ale nie wiedzą, że dobrze. mecz był sprzedany. O czym zaraz <śmiech> <my> <śmiech> tak. Ernest ma tutaj swoją teorię <śmiech> na ten temat, że właśnie tak. no Poprosimy dowody wreszcie. Teraz. Nie, no, to jest sprawa absolutnie banalnie prosta. Że wyrażę się w tych prostych słoniowe słowa. sprzedali mecz. Tak, tak. To jest tak proste, jak Mandry moich myśli. <śmiech> <śmiech> to jest dokładnie, dokładnie tak proste. Smuda poszedł na udry z dziennikarzami, wykiwając wszystkich, powiedząc, mówiąc im, że... Powiedząc, no. mówiąc im że, że śpią w Szeratonie, że cała reprezentacja śpi w Szeratonie. Podczas kiedy zgubił. nie spała w zgubił. Zgubił. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, bo O tym nie tak. mówiliśmy jeszcze, że, że tak, Smuda tylko... zgubił media. Z, z wszystkie, media z, wszystkie media A znalazły się nikt, w Szeratonie. Zobaczyliście, że nikt się nie przyznał z mediów tak. do tego? Gazeta Wyborcza mi się przyznała w prywatnej rozmowie. <laughs> A podczas kiedy reprezentacja wróciła do Grodziska, po wieczornym treningu, dzień przed meczem, Wykiwając wszystkich, tak. tym również. No chciał nas. mieć chwilę spokoju, no więc. No no chciał i... mieć chwilę spokoju, no ale idąc na takie udry, jak wiadomo, nie ma, nie ma najlepszej pracy ostatnimi czasy i reprezentacja i Alda, wiesz co, yy... Robiąc robiąc, paru, paru, paru robiąc, takich był... numer, robiąc taki numer, hmm. musiał mieć jakiegoś porządnego asa w rękawie. No i to było koniec Kupi roku, mecz. 8 <laughs> miesięcy. Nie, nie on, nie on, tu siurko i latko. <laughs> I proszę, 3-1 z wybrzeżem Kości Słoniowej. Nie nie, nie, nie, nie, ja w takie rzeczy nie wierzę. Nie, super. to, że... nie, to, nie, tak, to jest, pan Ernest, no. pan, tak. idziesz teraz właśnie tropem tak. polskich dziennikarzy, tak, którzy dokładnie. nawet po wygranym meczu jak Powiedział, powiedzą, że tak, nie najbli. było drogby, nie było maludy i w, a w ogóle, w ogóle to nie to wybrzeże. Ale w ogóle mecz z... słowa na. o tym nie wspomniałem, że nie było drogby, nie było No to maludy. ja wspomniałem. No, no biorąc pod <laughs> uwagę, jak grali Polacy, biorąc pod uwagę, że naprawdę nikt nie lubi przegrywać, zwłaszcza z piłkarzami, których nazwisk nie zna. tak, Bo mówmy się, że piłkarze z WKS-u nie mieli generalnie prawie żadnego pojęcia, no poza niektórymi co się... No poza Swabiańskiem, tak, tak, były no, tak. i Obrania, tak, tak, który się widział z, z Zerwinia, No i może no. jeszcze kojarzyli Błaszczykowskiego i Lewandowskiego i Piszczka. Tak. To już, to już to to dużo. Pośrednio. Nie, bo to, to, nie, no no na, nie, no to to na nie, przykład nie. Demel, Demel grał w Borusii no kiedyś, tak, tak. Więc Ja nie wiem, czy on się jeszcze spotkał z Kubą. Tak. Na pewno nie z Lewandowskim i z Piszczkiem, ale z Kubą chyba jeszcze przez chwilę nawet grali razem w Borusi. No i grał na pewno ze Smularkiem Demel. Nie, no prawda jest taka, że oczywiście sobie żartuję. Polacy zagrali znakomity mecz, no tak naprawdę. Jak do tej pory najlepszy w A ja mam wrażenie, że zagrali taki sam mecz jak z Ukrainą i z Australią tylko, że To tylko, tylko, że, tylko, że... No, to było... chciałem, chciałem powiedzieć, że to co trenowali to co ćwiczyli na treningach czyli rozegranie piłki w trójkącie w bocznych sektorach boiska, później na przykład wrzutka na środek to potrafili później skutecznie powtórzyć w meczu, z tego się urodziła bramka, nie, nie zdążył co prawda wrzucić Łukasz Piszczek piłkę, bo został sfaulowany, z tego się urodził rzut wolny zresztą genialny Obraniaka e... jak to napisał ktoś gdzieś tam, już nie pamiętam, że bardzo źle wykonane doświadkowanie. <grym> Tak, ale to ewidę. Jak, jak, jak zwał, tak zwał, no ważny jest eee, No, w, Znaczy dla mnie to był strzał, no to, to było widać, że on nie, znaczy... nie, nie, nie dorzuca tej piłki, bo nie kopał ją na piąty metr, tylko kopał ją w bramkę. Po Albo prostu. kopał ją na długi słupek i wylazłam mu do bramki. No ale tam nikt tego nawet Kopłem nie... Kopłem zeszła i wpadła, no. no. <grym> Otwieram butik. No ale jak, jak, no jak przypomnicie sobie, jak na przykład Obraniak wykonywał rzuty wolne z tego miejsca wcześniej w reprezentacji Polski, to on bardzo często z tej pozycji oddawał strzały. Jak sobie przypomnę, jak Ludwik Obraniak <grym> wykonywał te rzuty wolne z różnych pozycji na treningu, no to, nie, to wyglądało nie, nie, zupełnie nie, nie, inaczej, nie, nie. Przepraszam, wtedy nie mam... ani razu nie trafił bramkę. O nie, ja mam żelazny dowód, mam nagrane, jak Obraniak wykonuje taki rzut właśnie i od bramki chroni tylko Fabiański, który wie co on zrobi i w tym momencie przełap, przejmuje tą piłkę, Przełapuje. Tak, czyli trafił raz w światło. No. Padłaby tak samo jak na meczu. Mm -hmm, mm. Nie, Dokładnie wracamy. z tego samego miejsca wykorzystałem. Wracając do tego, co mówił ja rodak, jak widziałem. Jak... To teraz będziesz musiał to umieścić na podcaście. Tak, jest. nie tak, chcę cię nie martwić. martwić. Dobrze. <laughs> Tak to wyrzuty wolne bardzo dobrze i karne wykonywał Radosław Majewski za to. <grymianowice> no, to było duże coś. Czy on wykonywał to tak, że myślę, że jakbym wszedł w gumiakach, to wyszło za samo. Znaczy, to jaką polewkę miała z niego reszta kadry przy okazji. No. Z Jackiem czy... Zielińskim na czele. Który <grymianowice> no, tak. mówi, zostaw, zostaw. Daj już spokój. Tak, to no rzeczywiście. Nie, no, Ale, no, ale nie, nie ulega wątpliwości, że rozegranie... ale Mówimy o treningach. Teraz. Tak, tak, tak, mówimy o treningach. Że, że, na że te wszystkie treningi, w rodzinie, które ja widziałem no to generalnie rzecz biorąc trenują to właśnie w trójkącie rozegranie piłki, które jest absolutnie podstawowym w futbolu. I to co Smuda uczula na każdym treningu przed każdym meczem to jest pressing. Od no tutaj, pierwszego tutaj mojego wyjazdu z minut... słyszę, słyszę do o pressingu. O do cały gola, czas gola pressing, ten pressing, pressing był spóźniony. Pressing. Do, od tempo to z góry przynajmniej tak wyglądało że ten pressing o, nie wiem. To zresztą Robert Lewandowski powiedział, że trochę tak wyszliśmy, żeby chcieliśmy przeczekać, zobaczyć co tam ci będą chcieli zagrać. I wyglądało to tak, że ruszali to nie do bardzo niebezpieczne zdanie. No. Ruszali do pressingu, ale ruszali w taki sposób mało zdecydowany. To znaczy ruszał na przykład jak pierwszy, a brakowało podłączenia się pozostałych zawodników. No a później a później ni stąd, ni zowąd, błąd obrońców, za szeroko ustawieni, tam Zokora i kto tam ten drugi grał na środku yy, u Wybrzeżaków, nie pamiętam. Też nie pamiętam, nie, nie, nie była grał w pomocy. Był grał w pomocy, tak. No ale bardzo byli szeroko ustawieni, błąd przy wyprowadzeniu piłki, przechwyt, podanie do, do Roberta Lewandowskiego, gol lewą nogą. I można powiedzieć, że mecz nam się ułożył, gdyby nie ta kompletny brak koncentracji. wiesz, ułożyły nam się poprzednie cztery mecze też i mecz się nam nie ułożył, bo straciliśmy bramkę do szatni, i to było zaskakujące i fajne. że to nie było zaskakujące, że straciliśmy to nie było Nie, zaskakujące będzie dopiero to, co chcę powiedzieć. Ale to nie będzie zaskakujące. Zaskakujące było to, że mimo wszystko reprezentacja wyszła na drugą połowę i mocno ruszyła do przodu. Zaskoczyło cię, że wyszli? <laughs> nie, że, że ruszyła do przodu i że zaatakowała. I no że to bramka w nie, się... nie podłamała i rzeczywiście walczyli cały czas o następne no. Nie, gole, ale... no. Zobacz, że właściwie w... ostatnie cztery mecze, czyli, no tak grają, czyli no, Ukraina, Australia tak i wypad do Stanów. Właściwie wszystkie mecze grali tak samo, jedną różnicą, że byli mniej skuteczni. No W Stanach tak dobrze im nie szło. No. Ale stwarzali sytuację. Jeleń y, marnował w meczach z Ukrainą i Australią y, y, niemiłosiernie. Lewandowski no. nie strzela karnego. W meczach z USA i z Ekwadorem też były stwarzane sytuacje, tylko nie trafiali po prostu. Z Ekwadorem był słaby mecz, akurat ja bym go nie pisał Ale też, jeśli dobrze pamiętam, przegrywaliśmy 1-0, strzeliliśmy dwa gole, tak? na prowadzenie i... To nie był ten mecz w wykonaniu właśnie jak grali ze Stanami, jak grali tutaj z WKS-em jak grali z Ukrainą i Australią. To był najsłabszy mecz w 44. No może tak, ale jakby sam sposób gry, czy sama myśl w tym graniu jest cały czas taka sama. No bo jak się ogląda treningi, jak oglądamy, to on cały czas mówi, i to samo. Ta, no, to, właśnie to chodzi, o to, że to, to samo że wreszcie widać, że ta reprezentacja ma jakiś styl, tak? Że to nie jest tak, że my wychodzimy i, i czekamy, i, co zrobi przeciwnik, tak, bo... i, wiesz, i gramy każdy gra tam swoje, ma jakiś pomysł i nie ma w tym żadnej ogólnej koncepcji, tylko. A czy te gole jest padają po, pierwsze... po, po, po, po akcjach, które są? Zobaczcie, oba gole strzelone przez Roberta. Taka sama Do Jelenia akcja. w meczu z Ukrainą. Jeśli dobrze, dokładnie, pamiętam, to prawie samo, taki to dokładnie to samo. Tylko z drugiej strony. No wiadomo, że te akcje trochę się różnią. Znaczy, Piechniczek byłby niezadowolony. Tak, to samo. No. Ja się zastanawiam, <laughs> gdzie jest teraz ten działacz. I, czy również zabierze głos? Który mówił o tym, że powinniśmy grać z reprezentacjami, które są za nami w rankingu po to, żebyśmy znaczy, my się... zaczęli wygrywać mecze i żebyśmy... On się chyba zabił własną pięścią, jak usłyszał, z kim będziemy grali w przyszłym roku. <głosy> <głosy> grali Z Niemcami, Francją, Włochami i Anglią. To tak, uważam, że jest znakomitym zestawem. jest znakomitym No oczywiście. No, no, to jest jedyne słuszne rozwiązanie. No ja jak przeczytałem ten zestaw, to mi się gęba ucieszyła od ucha do ucha, absolutnie. Biorąc pod uwagę, że wszystko to będą otwarcia dużych stadionów, bo to będzie stadion w Warszawie 6 września, to będzie stadion we Wrocławiu, to będzie stadion yy, Gdańsku. w Gdańsku. I jeden mecz będą jeszcze przyciekać. będzie... Myślę że, narodowy, nadzieję... myślę, że narodowy może nie przeczekać to będzie 6 września, to może być ciepło nawet no no to fajnie, no. to może nie będzie lało no nie w każdym razie drugie, to drugi na pewno element jest taki, że krystalizuje się jakiś szkielet tej drużyny no, że, że zaczynają grać w podobnym składzie, widać, że oni zaczynają się między sobą lepiej rozumieć no i tak znaczy nie ma środka obrony, a oprócz no, tego jest prawie obrony. wszystko no ale już dzisiaj wiemy, dzisiaj trener Smuda wrócił z Sosho rozmawiał z Perkisem i i pewnie ten Perkis wyląduje w polskiej Ja tylko jestem ciekaw, bo jeżeli chodzi o akurat yy, yy, zrozumienie na boisko i używanie yy, języka yy, w celu komunikacji, to pozycja środkowego obrońcy, to jest chyba i bramkarza, to są jedyne, gdzie trzeba, no. yy, trzeba ze sobą, gdzie język yy, gdzie język futbolu, tak zwany, to jest trochę za mało. No dobrze, ale wiesz, no popatrzmy na kluby europejskie w tej chwili. No, no przecież. No tak, bez ale. Przesady. Znajdź mi drużynę jakąkolwiek, gdzie jest czterech ludzi z tego samego kraju w linii obrony. No tak, tak ale no to, wiesz, no jednak oni ze sobą dużo więcej czasu spędzają i w dwóch, trzech językach w szatni się mówi, tak? bo hiszpańsku, francusku, ja angielsku, Nie Ja myślę, że Perkis mówi po angielsku, Fabiański też mówi całkiem nieźle po angielsku. No Łukasz Piszczek też e, Piszczek mówi. Piszczek mówi, nie wiadomo kto zostanie Benisz drugim mówi. obrońcą. No, no, jest jeszcze Arboleda i, i Jernani, którzy jest mają Z tym Arboledą też, to tak do końca nie wiadomo. No, podobno mają znaczy, dostać ja na początku ja, stycznia. Ja tam no, ale się, słyszałeś ja się... historię, że on tam najpierw powiedział, nie, że tak, tak, a tak, a potem nagle powiedział, nie, że jak podpiszę kontrakt z dechem, to wtedy... Ja, ja do Arboledy to jestem tak przekonany, powiem Wam średnio, no bo to, że on jest obrońcą dobrym, to, to wiemy, ale on trochę jest wiekowy jednak. No ja na przykład i zdecydowanie wiesz... fajnie bym widział na tym miejscu na Niego. No, to jest zawodnik, który gra Czy... solidnie, a jest przy tym bardzo dobry technicznie i to co widać przy wyprowadzaniu piłki. Mo... Znaczy myślę, że jest, nie na nie jednej no? pozycji, i to kluczowej, myślę, że Smuda może poświęcić... Plany dłuższego budowania reprezentacji takiego arboledę, który zapewni mu to, że jak trzeba będzie komuś przywalić albo rzucić go na ziemię, wtedy, kiedy trzeba będzie przejść po, po napastniku, to może na euro po to, żeby osiągnąć tam odpowiedni wynik, to może takiego arboledę wziąć. Będziemy mieć ciekawy zestaw, zestaw zestawienie obrony. Będzie benisz, arboleda, perkis i piszczek. <śmiech> Nie no. znaczy, myślę, że mógłby to zrobić, szczególnie, że no, wiemy wszyscy, jaki jest jego stosunek do Arboledy. No, Arboleda to jest, no, skała to jest, jak Janty Uram swego czasu. Człowiek, który może być wolniejszy, ale... No Ale jak się go... dobrze ustawi, to jest nie do przejścia. No. Zresztą wiemy na przykład, ile on znaczy dla Lecha w tym momencie. Że to, to poza, sukcesy... tym ile, poza tym, ile on goli strzela przy stałych fragmentach no, te sukcesy Lecha, to ja nie wiem, mam wrażenie, to jakieś 30-40% to, to jest Arboleda, nie, nie bo on jeszcze jest gole strzela. Najlepszy, najlepszy, najlepszy yy, obrońca w lidze obecnie. No, i... no a poza tym dla mnie jakby ważna, ważna też jest, bo ja tak trochę cały czas mam wątpliwości co do takiego sztucznego dawania obywatelstwa piłkarzom, tylko dlatego, że są piłkarzami i robimy z nich Polaków, no. A tutaj no, tak ma. No, Perkis, bo... Znaczy nie do końca, bo Perkis ma, no, wiesz, ba, no to jest ma. tak, jest, jest jakieś prawo w Polsce, które mówi, komu, komu przysługuje tamto obywatelstwo, czy nie, no i jeżeli Perkis spełnia, to spełnia Arboleda, też w tej chwili spełnia, bo mieszka. ty bo co, chcesz mieszka... prawdziwym wszechpolakiem? Nie, nie, nie, nie, nie, o to chodzi, wiesz, chodzi mi o to, że, że, że, że, że znam sporo osób, które mieszkają w Polsce bardzo długo i nie mogą tak. się obywatelstwa doprosić, mimo Przez że też lata. pracują, też pracują, płacą podatki tutaj. Mówią perfekcyjnie Ale po, po kto polsku. Ktoś powiedział, że świat jest sprawiedliwy? No, A, na, zwłaszcza polska liberalna. Dlatego ja uważam, że powinno się. Najpierw człowiek, nieważne czy on jest piłkarzem księgowym, czy, czy zamiata ulicę, powinien spełnić warunki, które polskie prawo przewiduje do przyznania obywatelstwa. Jeśli ma to obywatelstwo, to się go powołuje do reprezentacji, a nie robienie jakichś takich. Bo z Perkisem jest tak, wyjątki. że on nie ma paszportu. Nie ma no, ja już tylko dwa do jednego. Ale on nie, nie. Ale on. Jemu, czy wiesz, no, On spełnia jakieś tam normy, tak? Ma, miał, miał dziadka Polaka i po prostu on, jemu się paszport należy jak, jak ten. No nie wiadomo. Może wystarczy, że wodę w wisi, butelkową. No, tak, no. Zresztą y, wszedł na boisko w ostatniej kolejce ligowej zawodnik Urbaniak, bo tak się jego dziadek nazywał. I co? Dołożył nóżkę i Lili jest liderem ligi francuskiej dzięki je, jego trafieniu. No, to by A na boisku był kilkadziesiąt, a kilkadziesiąt sekund. No, Bo Rosja też jest liderem, też jest, jest liderem dołożył dołożył nóżkę. i też był No, chyba nie dołożył nóżki. <laughs> Lewandowski dołożył do tak? Gulawa dołożył. Dołożył, dołożył, dołożył troszkę. to, jest... to Lewandowski trafił. I... Nie, no nie, nie, każdemu się Ja, zdarza, ja bym się tak. nad Kubą no, nie no, pasył tak. akurat, bo to, bo to jest tak, że rzeczywiście każdemu się zdarza. na no. no, no, 2000 jest najlepszym polskim zawodnikiem. No. Ja mogę spod małego palca. Ludwik Żoli w meczu z Villarreal. Keriu w meczu Walencji nie krytykuje, z dwóch nie go metrów bronić. przestrzelił cztery metry nad poprzeczką. Ważne w tym wszystkim. E, Albert Luke w Deportizora z metra przeniósł piłkę dwa metry nad poprzeczką. go nie atakuje, nie musisz go tak. A ja Mam wrażenie, że cała Polska ma coś do niego. Bo Naprawdę? E... Tak ale bo to, to wiesz, jest jak problem. to w Polsce raz słyszę. ja tylko, tylko należy się cieszyć że taki Kings mu się zdarzył tak naprawdę w sytuacji w, nic w meczu w Niemczech, który... a nie w Polsce no, nie. <laughs> ale a propos, a propos tego najlepszego piłkarza to wydaje mi się, że mecz z wybrzeżem jeszcze był ważny o tyle, że Kuba nie grał genialnego meczu akurat on nie w tym grał. spotkaniu no w ogóle... a mimo to, no wreszcie to było tak, że to nie jest tak, że jak Kuba szarpnie to mamy akcję, a jak nie szarpnie to nie mamy tylko się okazuje, że nawet Kuba trochę słabszej dyspozycji, trochę poniewierany przez tego obrońcę, który tam grał po jego stronie. No ale a mimo różnica, to... różnica, różnica mas. No dobra, ale kalsana. mimo to jesteśmy w stanie wygrać 3-1. Tak? A, to to a, tak, tak, że... a do tego no, ciekawe, że Matuszczyk potrafi zagrać drugi, czy trzeci mecz w reprezentacji, bo, bo jak się kolonii ogląda, no ciężko jest oglądać drużynę, w której praktycznie nikt nie gra w piłkę, bo Kolonia to jest, to jest w tej chwili zespół który, jeżeli chodzi o morale, technikę i w ogóle pomysł na grę, nie istnieje. A Matuszczyk w reprezentacji, no dwie asysty na absolutnie najwyższym światowym poziomie. No te podania otwierające... Stanach, w Stanach gola przecież W Stanach strzelił gola, także to, to nie jest też... Widać, że, że no powoli robi się z tego taki zawodnik, który nie dość, że potrafi piłkę odebrać, Yy, może, może nie jest jakiś bardzo błyskotliwy, czasami go nie widać rzeczywiście na boisku, że, no, ale że coś ja, ten, ale na nagle... pomocnik to, to nie jest człowiek, który... No tak, jest, ale defensywny pomocnik, piłce, który, no. Tak, defensywny pomocnik, który dogrywa dwie takie piły w meczu, to no, ja bym chciał więcej takich defensywnych no, pomocników tak. oglądać. Podsumowując, można powiedzieć, że naprawdę budzi się fajna reprezentacja i rzeczywiście pomysł jakiś na tę reprezentację jest ma i to... jednak konsekwentnie go realizuje. No. Ja chciałem powiedzieć, że po meczu odbyła się jak zwykle konferencja prasowa i widziałem tam jak trener Smuda się po raz setny załamał po pytaniu zadanym przez mądrego polskiego dziennikarza Przemilcze Którego. O tam kilku błysnęło. Ale to jest taki bardzo, że tak powiem rozpoznawalny dziennikarz. Twój Mój przyjaciel. Twój? Twój? Tak. <grym> Naprawdę? No, bry... O kim mowa? O tym? o tym? Nie o tym Nie, o tym o, Moim ulubieńcu. No, no. <grym> więc on po prostu powiedział, panie trenerze. W tym momencie jak wiadomo, że Smuda był trochę wluzowany, wygrany mecz. Mówi panie trenerze, bo tak piłkarze mówią sobie między sobą, słyszałem. Więc się chciałem pana zapytać, czy to jest przełamanie zespołu? I w tym momencie Spunda się załamał, bo to oznacza, że człowiek po prostu nie rozumie, co się dzieje, nie rozumie, do czego mają te mecze służyć i mówi, panowie, przecież ja mówiłem, że to nie chodzi o to, żeby te mecze wygrywać, więc ta cała w ogóle, ten cel, ta cała presja, która jest stwarzana na nim, że musi wygrać mecz, jeżeli te mecze są meczami szkoleniowymi, po to je gramy, żeby ci piłkarze się ograli z najlepszymi, po to je gramy, żeby nauczyli się grać i wypracowali jakieś własne schematy gry, zaczęli jakoś się ze współpracować. I w tym momencie, jak jest zwycięstwo, to przełamanie. Teraz będziemy wszystkich tłuc. Niemców pokonamy, Anglików pokonamy, a potem pojedziemy na mistrzostwa kompletnie wybrani z siły, energii, ze wszystkiego i wszystko przegramy. To tak jak Chelsea no, no, teraz, no, teraz poszło później, na przełamanie. Tak, no, no, to pytanie plecy. zresztą padało wielokrotnie w, w strefie mieszanej później również jak były wywiady i Naprawdę, już nie odpowiadam na to dziennikarze pytanie. Dziennikarze sportowi nie myślą bardzo bardzo też bardzo się, no, fali... tak się Tak się właśnie skończył pobyt w tej mieszanej strefie Łukasza Febieńskiego, tak. bo on jeszcze po tej po ataku Grzegorzka jeszcze jednak tam chwilę stał i udzielał dalej wywiadów, ale zrezygnował po pytaniu o Artura Re... Boruca tak. Nie, Artura Boruca to przemilczał. Nie, powiedział, że jak zapytali go, czy teraz będzie mu łatwiej, bo Artur Boruc y, nie ma go z wiadomych przyczyn. Nie, nie że Artur Boruc jest daleko od, od reprezentacji i, i, I czy on się się teraz, czuje, czuje się teraz z numerem jeden tutaj. Powiedział, że on nie będzie odpowiadał na takie tak. pytania. Nie, ale no, później bardzo słusznie. ostatnie pytanie, jakie mu, mu zadał jakiś tam dziennikarz, było takie, jak y, że bardzo niespodziewane zwycięstwo, jak się z tym czują. No co Fabianski powiedział, no niespodziewane może dla Was. Myśmy się spodziewali I, i poszedłem. Tak, tak, tak. Ale jeszcze tak sobie chciałem zauważyć, że zawodnik Jajaturę, najlepiej zarabiający piłkarz świata w tej chwili, zniknął w tym meczu. Y Przyjechał na Lecha dwa razy w ciągu dwóch tygodni. Dostał mm, dwa tak, razy po 3-1 i wyjechał. Więc tak. <laughs> się ten stadion śnił. To jest na 3 Bułgarska 3-1. No, no, ale ale, ale, ale też on też... z nami na Mistrzostwach Europy nie zagra. Tak tak jest. Ale też, też było tak, że jakoś jak się patrzyło na tych piłkarzy z, z słoniowych wybrzeżaków, wybrzeżaków to, to jakoś tak nie, nie byli szczególnie zmartwieni. To jest mecz z gatunku taki, że przyjeżdżasz na boisko, grasz i jak wygrasz, to jest fajnie. No. Na, pewno nie nie dzieje, na pewno tak nie naprawdę. przyjechali tego meczu specjalnie przegrać. No bo jest niefajnie przegrać z zawodnikami właśnie, tak, którzy się możemy, tak. piłkarzy, no. Natomiast y, samo to, gdzie, w jakich klubach, y, jak grają ci piłkarze, powin wiesz, y, różnica teoretycznie, różnica umiejętności powinna spowodować, że ten mecz, no zobaczmy na Australię, tak? Nie, no widać było trochę tą hmm. różnicę umiejętności. To sposobie... Który z nich powiedział, że... Koloturę wyda... powiedział, tak. że po Polakach było widać, że bardziej chcą ten mecz, po prostu chcieli ten mecz bardziej wygrać. Nie, ale tam ktoś powiedział, że to co, wy przegraliście z, z Kamerunem... 3-0. To, to, to z nami. Zna... Tak. Tak, tak, to powiedział... A no, będzie łatwo. Żerwinio. To... Żerwinio powiedział to w rozmowie z Ludowikiem Obraniakiem, że no to z nami przynajmniej czwórką dostaniecie, nie? No bo... A, tu skucha. A tu skucha. Ale tak. chłopak jest. No kończy. bo mecz, mecz z Kamerunem w końcu też był meczem towarzyskim. Tak samo jak mecz z Australią, tak samo jak mecz z Ukrainą. No zresztą i, i właśnie po, po meczu, od meczu z Kamerunem widać jednak postęp tej drużynie. Po mecz z Kamerunem to było takie 3-0 bez pytań, tak naprawdę. No Kamerun był lepszy w każdym. No i Kamerun, Kamerun miał nowego czarnego Zidana poza tym w składzie. Nie wiem, czy <coughs> widzieliście, jak wyrżnął z byka Samuel A, tak zawodnika teraz, Kiewo. No Z no Zidanem poszedł takim klasycznym. No. A zawodnik Suarez dla odmiany ugryzł z do krwi zawodnika. Tak, Wobojczyk go. A co zrobił? Nie z, zrobi? wiem, jak, jak co ma to kogoś ugryźć Samuel w Co mu zrobił tamten, że on tak o. O. Znaczy Bił go tam e, pięścią, w obojczyk go próbował uderzyć, żeby się uwolnić z podkrycia. Szarpali się. Po czym Samuel to myślę, że bardziej z powodu porażki z Kiewo, która to bardziej powoduje, że Inter raczej w stronę dziesiątego niż pierwszego miejsca. A Samuel to przyjaciel na zawady dla odmiany przecież. Tak, tak. Mm -hmm. bardzo mi wstyd właśnie teraz do Samuela. <laughs> myślałem, myślałem, że wiedziałem zawsze, że, jest, że, że to bestia, negra i w ogóle straszny łobuz, ale... No ale żeby się tak zachować na boisku, to ja absolutnie umiem zdecydowane raczej zdecydowane raczej nie. Zdecydowane raczej <śmiech> chyba nie. Raczej to, nie <śmiech> chcę cię martwić, ale teraz musisz swoją kartie, kartę socjo wyrzucić. No masz nie tam, mogę. podpis chuligana mogę. na porcie. Chuligana Boiskowego, no, wojskowego, wojskowego podpis, łubuza. czarnego chuligana masz na porcie. No Właśnie, bardzo... chyba, że na odwrocie zdobędziesz sobie autograf Zizu teraz. Tak, no. No. tak ja już lecę. Na równowagę. Nie wiem, tak. chyba w Rosmanie teraz. <grym <grym ja nie, nie, przepraszam. Został zatrudniony przez Real Madryt. To jest, będzie szansa za tydzień będę na Granderby, to sobie pójdę i sobie wezmę. Pokażesz mu, tu mam Samuela, on walnął z dynki, to ja bym chciał teraz z drugiej strony... No, ja poza tym, jak sobie przypomnę... Chciałbym jak... mieć podpisy dwóch najgłynniejszych dyniach na... Tak futbolu. Po tym jak sobie przypomnę, jakie, jakie wiadra pomyj wylałem y, osobiście na, na Zidana po tym, co zrobił Materaciemu, to jakbym teraz miał to zrobić, to, to chyba bym musiał <głos> powiesić niestety z rozpaczy i to nie w, w prawach. Y, A podobno Zidana z Materaciem się, się... Pogodzili się, tak. Wzruszająca scena, cała włoska prasa o tym pisała. Hiszpańska zresztą też. A piłkarze Realu spakowali paczkę i wysłali do Polski. Tak. tak. Za namową Jerzego Dudka, tak. Piękny Które w zasadzie działa charytatywnie już teraz bardziej niż sportowo. Wiesz, no, jak, się siedzi, jak się siedzi na ławce, to, się nudzi, to, człowiek, to, dużo to człowiekowi zna, do, dużo dobrych do pomysłów przychodzi do głowy. Dzisiaj nie, tobie uleka, że to u lekarza przy dobry pomysł na ławce. Ale, no dobrze. No, ale, ale, ale prawda, jest taka, prawda no. jest taka, że chłopak ma świetną fuchę. No, on już swoje lata ma, wiadomo, że już wybitnym bramkarzem nie będzie. To tak, to jest już standard, był. To tak szkoda, że on, był. że on zaczął tą fuchę, jak się jeszcze wtedy, całkiem niezłe lata do grania. To prawda. Ale to już kolejny gest. Pamiętacie zaraz. Po smoleńskiej katastrofie było to tak, samo, tak. że przed Grand Derby o oba zespoły. Do, do grania w tak. Tak. tak, że to, to było bardzo fajne, i, i to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajny gest. No to że, to, to że, pokazuje, że, że on tam nie jest zawodnikiem, który się po prostu no, jest z boku, jakby całej tak. drużyny. Że jednak no, no wiesz, on tam jest chwilę, Pięć lat już tam chyba siedzi, nie? I tych że ustawiam. Ja to ja przypomniałem ile meczów zagrał Ustawkę im tam robi tę pikoty, co młody się pojawi, to go tam w kiblu spuszczą. Christiano w tym kącie. Na, na groch. Christiano na groch. No, Zawiązuj palkę. No. Czyścisz dzisiaj buciki. No. Rezerwowym. No także to jest, nie, nie, nie to, to dobrze świadczy o nim. Bardzo dobrze. A Christian Ronaldo w nowych butach w panterkę, czy tam w jakąś inną Pumę, czy... No w, nie. Nie jest, nie w Pumę to chyba nie. Nie w Pumę, w ciapki. W ciapki. W, ciapki. w, buty, buty, buty w, Pumę, to... w tygryska, w tygryska. W tygryska. W gepard, w gepard jest, tak. W tygryska. Trzy bramki no z karnego, co prawda? Ale... No w ogóle jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, no to. No tak, to, już, to już będzie tylko, ja myślę, że, że Liga Hiszpańska. E jest Ligą Szkocką. Jest Ligą Szkocką, <laughs> tak. I chciałem mistrzostwo hiszpańskie to będzie razgórani. Tak, w tym tak. Roku. tak. I, i, I połowę odpowiedzi poznamy za tydzień, drugą połowę, po paru miesiącach, i będzie już wiadomo, kto jest mistrzem. No. Chciałem tylko wrócić do tego karnego, bo w internecie pojawiły się takie komentarze, że to gol z karnego to się nie liczy, ale nie wiem czy widzieliście tego karnego. Jak Jak był to gol to... z karnego, to znaczy było 4-1 tak, w efekcie. A <laughs> brały z Zbaribe, się podwójnie. Tak, Real strzelił dwa gole z karnego. A że to 3-1 nawet. Tak, że, to, że, to, że to niby taki żaden karny, ale on był tak na wykonywany ten karny tam. E, no tak się karnych nie strzela. No tak, ale to tak, jest generalnie, generalnie... Nie strzela, ale strzela. Generalnie jest to zabronione w przepisach prze, w, i to od jakiegoś czasu, od czasu, przed mistrzostwami świata. Yy, ale a propos, przepraszam, tak mi się przypomniało. Nie można propos, się zatrzymywać w trakcie. A propos przepisów, latach, przepisów latach, i sęd, sędziego i tak dalej, to rewelacyjną sytuację mieliśmy w polskiej ekstraklasie. W meczu Ruchu, z kim tam oni grali, już nie pamiętam w tej chwili. Ze Śląskiem, tak? Jak to Ruch wyprowadzał kontrę ta, ta. To i chciał no, strzelić gola, a wtedy jakiś sprytny chłopiec z zapadowania piłek wrzucił drugą piłkę na boisko. Mm. No musiał, i przerwać musiał przerwać musiał. mecz. I... A Ruch przegrywał wtedy 1-2. Wprowadzał tak. bardzo obiecującą kontrę. Tak, tak. widziałem to. Ale dzięki temu trener A podejrzenia Orest się trener... pojawiły pojawiły się podejrzenia, że ten na któryś z piłkarzy z ławki rezerwowej. No nie ważne kto, no jakiś... jakiś... A jak z ławki rezerwowej, no to, to ci trochę... powiem, że trochę innego to wymiaru tak, to nabiera. Tak, tak, tak, tak, to prawda. Ale dzięki temu trener Orest po raz kolejny wraca, to na białym koniu wjeżdża normalnie do Ekstraklasy i pokazuje wszystkim młodym... Nie na osiołku. Nie na osiołku. Trener Orest jak już wjeżdża, to już hoho. Ho. Się podśmiewamy z niego tak od 15 lat, mam wrażenie. Tak. Że no, on jest znaczy, za stary, to on, nie on, został, jest za on cały Klasie... czas wygrywa. Tak. Czy bo on ma przez całe życie. Odkąd ja pamiętam, a odkąd ja żyję, to on jest trenerem. Tak, starym trenerem. Tak, tak, odkąd ja no, żyję, bo, to on jest już no, starym, doświadczonym on, trenerem. On wicemistrzostwa Polski zdobywał ze Śląskiem, jak, jak, jak ja miałem jakieś 5 lat mniej więcej. Jak Irena Kwiatkowska, która tak, zawsze bo, była starą tak. aktorką. Jak ja, już jesteśmy przy trenerach, czy potraficie mi wyjaśnić kulisy błyskawicznej kariery trenera Gmocha w Turcji? W Grecji? Znaczy. W, Grecji w Grecji, Ale nie wiem dlaczego tylko. Yy, no, czyli lecz, no. Jego asystent Robert Warzycha postanowił się razem z nim zwolnić. Znaczy, tak, tak. Ale, no ale, ale bo ja nie, nie, nie doczytałem, nie wiem co tam. Znaczy, ja nie, no, nie wiadomo było, było że, że klub było, że będzie szukał na chwilę. Szukał, tak. na chwilę ale nasz taką chwilę? Żeby wypełnić lukę, dopóki nie znajdą. No wiadomo trenera. było, że rozmawiają z Rezualdo na On Nawet nie chciał, no, no, po prostu. Tak, że... no, tak no z Ryzwałdo rozmawiają po tym, co Ryzwałdo wykonał w, w Maladze na początku tego sezonu i przegrywał wszystko koncertowo mecz po meczu no to mam pewne obawy co do wyboru, bo Zualdo to tylko we FC Porto mam wrażenie, jakiś mu szło a co pójdzie do jakiegoś innego klubu to Gesualdo także trener Gmochnie nie zagra z Barceloną Czyli no nie zagrały my, na to szansę. No, I aż... mało tego, Polsat nawet zdjął, z, zdjął mecz Barcelony, w związku z tym z ramówki miało być wielkie wydarzenie, bo Gumach miał wystąpić. Okazało się, że będzie Glasgow Rangers z Manchesterem United bo już... A nie Andrzej Machaczkowo. Nie. No to bardzo ciekawe podejście do... Ale z Barceloną grał, Piotrki. grali z Polacy. Wczoraj, przedwczoraj. Yy, no w, piłki, win, w inną piłkę. W ale, no, tak. no, poczekajcie, bo to powoli, bo e, czy już wszystko powiedzieliśmy o meczu... E, s... Tak, no mecz prezentacji no, chyba i wszyscy, 50, którzy 57 minut mówimy już o tym mecu, meczu. To to chyba, nie tak. pogadaliśmy chwilę o, o hiszpańskiej Może. lidze. W każdym razie, nas, teraz Pogadamy, reprezentacja na potem. początku grudnia wyjeżdża do Turcji. Tak, no, będziemy taka, grać... Taka reprezentacja w składzie krajowym, z reprezentacją w składzie krajowym Bośni i Hercegowiny, co może to być... Dwóch krajów. To dwóch krajów, tak. Czyli trzy kraje będą grały, jak, jak są takie symultany, szachy dla trzech osób. To ja, to, to... Ja, pamię, ja pamiętam, kiedyś widziałem, nawet oglądałem długi fragment meczu, gdzie grała Serbia i Czarnogóra kontra Bośnia i Hercegowina. To nawet cztery <laughs> kraje grały. <laughs> <cztery laughs> <kraje, cztery laughs> jak grały. to Saromka i ja Na cztery bramki. <laughs> No dobrze, to co? To teraz redaktor Zawada był w Kielcach i był na meczu, tak? Byłem, byłem. Zabaw... Ja też byłem w Kielcach, ale u Mi... detysty. A ja byłem w Kielcach nie i, wiem, nie i oglądałem to przed to telewizorem to powiedzieć. Próbowałem tutaj nawet redaktorowi Gawłowi załatwić bilet po znajomości na WiWE. Ale się nie udało. Ale się no, nie to udało, to bo... Ja za to obejrzałem w telewizji. Bo ilość, ilość biletów sprzedanych była wielokrotnie wyższa niż ilość miejsc w hali Legionów. No. E, przystawki, schody... Wszystkie miejsca stojące, wszystko było zapchane po prostu jak ja, no, nie wiem jak co, ale bardzo. No ale w tym rozegraniu podobno było wolne miejsca, ale. Znaczy, jak. jak Momentami, moment, moment, moment, moment, moment, jak patrzyłem na grę vive, jeżeli chodzi o rozegranie, to mam wrażenie, że po obu stronach rozegrania były wolne miejsca niestety. E... Po obu stronach? No, po obu stronach, tak. Rozegrania. E no, no wysz, wyszło wy, wy, wychodzi, wychodzi to, że liga jest taka jaka jest że nie ma przeciwnika dla Vive i trzeba grać później z drużyną która gra dojrzałą piłkę ręczną ma kilku zawodników takich jak Iker Romero doświadczonych, którzy potrafią wtedy kiedy trzeba rzucić z biodra nie ma wyższej obrony brakuje szybkiego rozegrania no niestety, no wyszli nasi zawodnicy, mówię o zawodnikach Vive z szatni i mm, zanim się zorientowali to było 8 do 2 znaczy, to jest, to jest kolejny mecz polskiej, polskiej drużyny, która przegrywa mecz przed, przed, przed pierwszym gwizdkiem. No, taka jest prawda, że oni po prostu wychodzą... No właśnie, co dziwne, to jakby do tej pory to rzadko dotyczyło drużyn Wenty. Eee, takie <grym> mam wrażenie, a tutaj... Znaczy pomysł na grę przez środek, bo taki był pomysł do pierwszego wziętego czasu przez Wentę, eee, no stanu 8 by, by do 2. To by był dlatego, że tam na środku gra Jermeryn. E, gra ten son, son denio, tak, y, czyli kołowy, ten czarny, y, Francuz gra tam no desbo. Nie no, świetnie, świetnie funkcjonowała I bardzo nad, blokiem. I nać. I to są ludzie, którzy mają, najniższy z nich ma 1,98m wzrostu, a najwyższy 204 Jak wyprostują ręce, to ten mur ma 3 metry złożony z czterech środkowych. Nie no, problem polega też na tym, że brakowało szybkiego rozegrania u nas, co powodowało, że ten Zaczy, blok był bardzo szybsze, skoncentrowany. Właśnie. I chodziło tak o jest. to, że po prostu ten blok świetnie funkcjonował, no, dlatego, że nasi grali za wolno. Oni mieli zawsze czas się ustawić. Tak jest. No i w momencie, kiedy Pojawiało się szybsze rozegranie z opcją dogrania albo piłki krzyżowej, albo na, na fałszywego kołowego, albo na do skrzydła, to wtedy te gole padały. I to padały y, momentami 2-3, y, zaczynali odrabiać straty, a był taki moment na początku drugiej połowy, kiedy Igropulo w rozegraniu zgubił trzy kolejne piłki, a do tego Barcelona wykonała dwa faule w ataku, zgubiła pięć piłek w ciągu 10 chyba minut, z czego Vive rzuciło jednego gola. A, a już dochodzili wtedy Barcelonę na 3-4 bramki. No, -4, gdyby to, na, 4, na 4 bramki. No, hmm. Tak inaczej się ogląda, jak się drze mordę na meczu. <laughs> <Nie> <laughs> no, ale, ale wystarczyło to wtedy wykorzystać, przycisnąć ich, pobić się z nimi poza największa, tym. Bo, największa bo to jest... szkoda jest to, że, że raz, że zagrali, Vive zagrało za mało agresywnie. To znaczy bardzo, bardzo, taką nie, drużyną jak Barcelona trzeba było po prostu zagrać ostro. Z Barceloną zagrali trzeba mecz towarzyski. Iść. Mało tego. W meczach towarzyskich w sierpniu na których tak, była. Było więcej kar niż tutaj. Tutaj pierwsza kara to była tutaj kara trzeba grać bo... jak z płockiem, po tak. prostu trzeba pójść na, na bitkę to jest jedna rzecz, trzeba ich zatrzymać. Druga, druga kwestia no to jest ten mecz pokazał, że były sytuacje, były akcje, były takie dłuższe fragmenty pokazujące, że Vivo potrafi grać z takimi drużynami jak, jak, jak, jak Barcelona. No niestety, no to wyglądało to tak, jakby oni po prostu wyszli i, i po pierwszych 5 minutach już zrezygnowali z gry no czy wiesz, no, jak bijesz głową w mur, bo tak to wyglądało, a tam ci kontrują i to kontrują, tam jest y, Christian Ugaldę, który gra na boku, to jest zawodnik, ale który nie, nie, z nich nie, nie no. wiem, ile on biega 100 metrów, ale jak on wychodzi do kontry, to, to, to, to nie widać, jaki on ma numer na plecach. <grym <grym po prostu. <grym> numer zostaje jeszcze na jego połowie, <grym> którego tak, dogania. Także tak, tam jest paru takich zawodników... Y nie no, nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najlepszych drużyn na no, świecie ostatnich lat, ale... Znaczy, ale... w ogóle jest to, jeżeli ktoś jakby nie, nie ma punktu odniesienia do, do, do jakiejś innej dyscypliny sportu, to jest najbardziej utytułowana drużyna w historii piłki ręcznej. W ogóle. Ma 7 pucharów Tak Taki Real Madrid. E... Dobre, dobre, Wyjdź. Tylko że, tylko, że zdobyli to w erze nowożytnej. Wszystko, nie? nie tam w latach 50-tych. których to już wielokrotnie. Nie, nie. To, no, o tym nie to była taka lekka wrzutka. Nie, taka Barcelona. Zdecydowanie tak. Nie no, no wiadomo, że to jest najlepsze. I wiadomo, a do tego, że finalista, można przegrać a do tego finalista Pucharu Europy. I zresztą, ubiec. tak jak to przecież nie chodziło o to, że wiadomo było, że z Barceloną można przegrać i to nie jest żaden wstyd. Chodzi o to, że no nie było widać po, po, po naszych piłkarzach walki. Nie było takiej chęci, takiej no zadziorności. Tak, no ale to się wiesz no takie... z tego, o czym rozmawialiśmy, no, że oni taki mecz grają raz od. No, wiesz, no, no od święta, ty tylko, od oni tylko w lidze mistrzów grają takie mecze, I w, później... lidze, w lidze oni wygrywają wszystko spacerem. tak jak I to widzieliśmy co... i sobie... Brak tej motywacji na co dzień powoduje, że, że oni po prostu. I no to co tak. z lewem można nadrobić dniem konia w wykonaniu Markusa Cleverlego, tak, i, i, i walką. Zresztą Cleverle bardzo albo dobrze bronił, raczej, albo raczej słabszym dniem Lewen mam wrażenie. No, no bo, też, ale tutaj, a tutaj jeszcze nie dość, że Barcelona grała dobrze, wykorzystywała swoje atuty, to jeszcze grał rezerwowy bramkarz, ten Stewart czy jak mu tam się on nazywa, ten, bo nie grał Saric, w ogóle nawet, nawet nie wszedł na jeden rzut karny. I bronił takie rzeczy ten, ten, ten szwedzki bramkarz znaczy z Barcelony. Z tym, z że... z tą obroną tego bramkarza to też tak było. Ja oglądałem jak zachwycali się komentatorzy y, tym bramkarzem. To wszystko było fajnie, tylko że nasze rozegranie funkcjonowało tak, a ten, y, że, że, że ustawiał się świetnie blok po jednej stronie bramki, po drugiej stronie bramki był bramkarz, i, i, i tak naprawdę te piłki leciały w niego. I to jest, no dobra, to jest ale, tak, że ale, ale, miał ale... bardzo ułatwioną sytuację przez to, że polażerowie z rzucali... trzy sytuacje sam na sam. Nie mówię o tych, no, ale generalnie rzecz biorąc tam wyjął przecież tych, tych, tych, tych piłek niewiarygodną ilość, a naprawdę większość z nich to po prostu były słabe rzuty albo rzuty, które po prostu były bardzo przewidywalne zgadzam dla obrony się, bo, i dla bramkarza. Zgadzam się, bo, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli widać, że bramkarz nie radzi sobie w piłkach rzucanych po dole, bo on ewidentnie to nie jest zawodnik, który potrafi zrobić szpagat jak Cleverly i, i, i wstać z niego nagle nie, i w ogóle zrobić coś nieoczekiwanego, e, to należy mu albo rzucać po dole, albo rzucać mu po koźle. A, a rzuty były na wysokości metr nad ziemią i on to parował po prostu rękami. To w ogóle fakt że był tam gdzie powinien być bronił świetnie ale rzeczywiście rzuty były za łatwe fakt że Barcelona w obronie zagrała bardzo dobry mecz i w obronie i w ataku i w każdej w każdej prawdopodobnie A my formacji zagraliśmy wszędzie słabo znaczy no, tylko to jest, no, to jest ten. No problem. nie, Mariusz Zaremba zagrał najlepszy jest, mecz no jak. No, ale, ale to jest. To, to jest, jest mniej więcej ten, ten sam problem, jaki przez lata. Ale też miał tak, że rzucił dwie bramki, a potem trzecią zmarnował w sposób absolutnie koszmarny No dobra, no zmarnował, ale on, on rzucił sześć goli w takim meczu, w którym Jurasika czy Jureckiego w ogóle nie było widać. I on, wiesz, to nie od Zaręby się wymaga w WIWE, żeby brał ciężar gry na siebie, tylko właśnie od tych zawodników. I jak patrzyłem na Jurasika, to. To, to wiem, że dla niego gra powoli w IWE na poziomie Ligi Mistrzów będzie się kończyć. E, no jeżeli, jeżeli ma takie mecze. To dotyczy bardzo wielu polskich piłkarzy ręcznych. No oni już, jakby wiek, wiek jest nieubłagany no oni, i reprezentacja i, i te wszystkie gwiazdy, do których się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata, no powoli będą raczej grać coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Także no to nie możemy od nich wymagać, żeby oni... Ja przy, no zresztą przy... było takie już... ujęcie w meczu jak yy, w szóstej czy w siódmej minucie jakoś tak na początku. Józek został dwa razy zablokowany, raz był sprowadzony do parteru i usiadł na ławce przed kolejną akcją obronną. I po prostu było widać po twarzy, że no nie daje sobie rady. No, tak może to jest zbyt dużo powiedziane. Myślę, że jakby tutaj siedział koło mnie to... To bycie tak. <głos> pizdą mnie też <głos> i tą kalapę ale, ale, ale, ale jakoś tak miałem wrażenie, że no nie nie to nie był to nie, nie, rady, to nie no, był jego momencie. mecz i, no i rzeczywiście lepiej było dać pograć w tym momencie komuś innemu szkoda, bo no, miłe, straciło szansę tak straciło naprawdę, szansę, naprawdę, no bo za tydzień mecz i... w Barcelonie nie wróżę niczego dobrego drużynie Vive Szczególnie, że Barcelona nadal nie ma zapewnionego awansu nie z tej grupy, sumie, bo tak. grupa jest naprawdę straszna jest. No. no to są trzy najlepsze drużyny świata. A kiedy konkretnie jest ten mecz? W przyszłą sobotę. Będę na nim. <głosy> właśnie tak, właśnie <głosy> dlatego się zapytałem. <głosy> tak, tak, no, już no mam, nie, ja tu, mam już bilecik. Wracając do, do ogólnego takiego oglądu tej sytuacji, no to mówię to jest, to, to, jest to, to samo, co może nie w takim stopniu dotykało Bełchatów przez jakiś czas w Świadkówce, że oni też nie mieli zabawy Tak, ale to bardzo podobna sytuacja. E, czy na przykład ASECO proką w, w koszykówkę tak, tak. I, i na przykład stąd przecież wziął się ten pomysł, dziwny dosyć, że ASECO gra w tej chwili w dwóch ligach de facto, bo muszą grać w polskiej lidze, bo bo bez tego nie załapaliby się do Euroligi, ale grają też w tej lidze, to się nazywa VTB chyba. Tak. Ta liga zrobiona przez tam kluby rosyjskie, ukraińskie chyba, no w ogóle tam Litwa, na, na Łotwa... wschodzie. No właśnie Ukraina chyba nie, Litwa, Łotwa, Rosja na pewno. No i oni dzięki, dzięki temu chcą właśnie no, sobie w, w, zrobić taką sytuację, żeby nie grać meczu tylko w ważnego ważnego. Tylko mają, grają tam z tą czołówką. Na kluby no tak, litewskie no. czy rosyjskie to, to jest dużo wyższy poziom. No, bo, no, już... no Ale na tym niestety cierpi wtedy Liga, no bo de facto Proko ma w tej chwili dwa składy. Jednym gra w Lidze, a innym gra w Europie. No. I to też jest dziwne rozwiązanie, ale chyba nie wiem czy nie jedyne. Dla takich, dla takich klubów. Tak, o ile jeszcze tam dwa sezony temu była Liga Piłki Ręcznej, to były dwa zespoły. To w tej chwili od ubiegłego sezonu to jest jeden zespół bo teraz mecz był w dniu meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej był mecz w Płocku na otwarcie nowej hali w Wisły, czyli Orlenu Płock no i co, jak zwykle lanie tak, czyli jak się siedmioma bramkami u siebie przegrywa z odwiecznym rywalem tak jak zrobiła to drużyna Wisły to znaczy, że nie ma czego szukać no to, to... Nie no, ja mam wrażenie, że akurat jeżeli chodzi o piłkę ręczną to jest coś takiego że, znaczy, że, że nie została wykorzystana szansa jaką mieliśmy po sukcesach polskiej reprezentacji na, na zbudowanie popularności tego, te, tego sportu to jest tak, że mam wrażenie, że piłka ręczna nadal popularna jest w Płocku, nadal popularna jest w Kielcach może, może, w Lubinie, może w Kwidzieniu, no ale, ale, tak tak. ale, no tak, ale, ale tak naprawdę, ale że to jest że nie może w Piotrkowie, musiałbyś ma, mimo, mimo wszystko w Wągrowcu, ale musiałbyś tam nowe hale wszędzie stawiać. Ale kwestia kwestia jest tego, że to nie jest sport popularny w Polsce jako taki, że Mimo tych ogromnych sukcesów siatkówka jest dużo bardziej popularna i, i, i funkcjonuje medialnie dużo lepiej niż piłka ręczna. A sukcesy są, są podobne, więc tutaj Ja, ja mam wrażenie, że, że nawet koszykówka nie nie lepiej funkcjonuje w Polsce, mimo że sukcesów właściwie tak. nie ma żadnych ostatnio w koszykówce. A to jest sportem w Jest Gortat, który ciągnie no. popularność koszykówki tak. w Polsce, bo ludzie mogą sobie obejrzeć Polaka w NBA. Tak? A jest tak, że tak naprawdę w całej Polsce jest jeden Bertus Servas, i, i, który, który inwestuje w piłkę. Ręczno, a tak naprawdę nie ma nikogo drugiego, i to powoduje, że jest jeden klub. No, jest Orlen, który teraz podpisał umowę z Kilonią o współpracy i może coś się tam w tym Płocku z tego urodzi. No. Może, może wreszcie, no ale to jest ta, ta, ta, tak czy inaczej cały czas mało, no mimo wszystko no to, to smutne, bo, bo tak naprawdę nie, to nakłady, mało... nakłady na piłkę na piłkę ręczną nie są aż tak ogromne. No. Znaczy, znaczy, czy, nie, ma, ma ma szczególnie jest... jak popatrzysz co się stało z Anilaną Łódź, co się stało z Wybrzeżem Gdańsk, co się stało tak naprawdę ze Śląskiem Wrocław, który był liczącą się drużyną, to są, przecież Wybrzeże Gdańsk to, to, jest fa, to była fabryka talentów, to, to, to, to była prawda. drużyna gdzie trzy czwarte kadry to byli zawodnicy, którzy pochodzili z Trójmiasta. W tej chwili tam nie ma w ogóle piłki ręcznej. Co się stało z Warszawianką? Mhm. Gdzie, przez to, że nie było infrastruktury, nie było hali, nie było pieniędzy, rozpadła się jedna z najlepszych drużyn w Polsce. I takich drużyn, to jest tak jakbyś nagle z, z polskiej ekstraklasy na wieki wieków skreślił Widzewa, Legię i, i Wisłę Kraków. No i co? I, I dziura po nich i w tą dziurę co wchodzi? Nielba Wągrowiec? Piotrkowianin? Piotrków Trybunalski? No ale to mówię, to jest, to, jest, to jest dowód na to, że, znaczy, że ta, znaczy, szansa, ta szansa po medalach nie, nie została absolutnie znaczy, wykorzystana ja, nie, do końca, i... nie do końca się zgoda. Znaczy na pewno nie została wykorzystana tak jak mogłaby być i to już mówiliśmy i to ja to już kiedyś mówiłem o tym, jakie są na przykład rozmowy z telewizji z, z tymi związkami koszykarskimi, czy piłki ręcznej które są tak gdzieś tam w chmurach zawieszone właśnie po tych sukcesach, że uważają, że wszyscy powinni im z ręki jeść tak i im jakieś tam straszne kokosy płacić. Mimo wszystko związek piłkarski jakoś tam się ogarnął, bo chociażby mamy transmisję z ligi, tak? czego jeszcze pięć lat temu nie było. Nie dało się w telewizji obejrzeć meczu Ale to, ligowego, to bardziej telewizja tak? się ogarnęła w tym sensie, że... że... Próbuję jakoś to wykorzystać. No, no ale no właśnie, no to chodzi, no, jeśli telewizja chce coś transmitować, znaczy, że to jakąś popularność ma. No, ktoś tą piłkę ręczną ogląda, bo jakby jej nikt nie oglądał, to by przestali to pokazywać po prostu. No więc dla telewizji to jest yy, prosta sprawa. Patrzy się na oglądalność. Jak nikt nie ogląda, dlaczego koszykówka yy, ligowa gdzieś znowu zniknęła? Właściwie z telewizji, nie wiem, który teraz pokazuje. TVP Sport, TVP Sport który ma. Zasięg prawie żaden, tak? I z hmm. tegoż pokazują tą koszykówkę, tak, mam wrażenie, no, nie ra, ra, da się raz tam, od wielkiego dzwonu nie da się po pierwsze. Nie Tak, dokładnie. A, a, a, a piłkę ręczną jednak pokazuje, pokazuje Polsat z tego co wiem, tam jakaś kasa z tego płynie. No, tylko mówię, no trochę za mało, ale jednak jest jakiś tam ruch do przodu, no może. Tylko, że problem w tym jest, że, że właśnie odchodzi ta generacja piłkarzy ręcznych którzy nie odchodzi, ale za jakiś czas odejdzie tak wcześniej czy później I... nie już niedługo, no niektórzy są wiekowi no. No, robiliśmy, tak, robiliśmy taki podcast, gdzie próbowaliśmy wymienić kilku, dosłownie nie, no, ci młodzi, kilku, ci kilku ci młodzi, zawodników od no, tamtego podcastu jak się okazało, tych młodych zawodników jest, jest większa ilość no, oni jest, mają to... szansę, i oni mają szansę no, oni mają szansę, się... tylko oni nie pociągną popularności no, dyscypliny, dyscypliny, tak, bo no. ich zobacz, na razie jeszcze nikt nie zna zobacz, tak, bo, zobacz bo... jak od ściany w Wiwe Kielce odbił się Adamuszek no i to jest także y, takich zawodników y, z młodszego pokolenia. Którzy są, są na poziomie, to nawet nie jest poziom, on nawet nie jest rezerwowym w Wiwe nie łapie się do Wiwe A to jest reprezentant kraju, to jest człowiek, który w meczach druży drużyny Skwidznia rzuca po 10, 10 goli, a on musi gdzieś tam biedować na wypożyczeniu w swojej starej drużynie, a, a przeciwko Wiwe on nie istnieje w, w meczu. W sparingach Wiwe nie rzucił nawet jednej bramki, w ogóle kompletnie wyglądał jak z innej planety. Także to też jest tak, że zanim on do tej kadry wejdzie, i on może tam grać fajne mecze przeciwko jakimś słabszym zespołom, ale jak przyjdzie do grania ze Słowenią, Francją czy Niemcami, to Adamuszek będzie worek z piłkami nosił za resztą. No. Nie, wiadomo, że jest dziura, to o tym mówiliśmy, że jest dziura. Jest mhm. też paru młodych zawodników, którzy wchodzą, których Wenta ogrywa na reprezentację, o czym mówiliśmy i to jest... I, i, i to jest jakieś takie zjawisko które, no, które sam Wenta jako, jako trener dostrzega no, także, także... jedno jest pewne no, z Ligą Mistrzów w, w tym roku się pożegnaliśmy a niektórzy co bardziej rozsądnie myślący kibice Wiwe pożegnali się po losowaniu Yy, po prostu no, do, do, do no, doświadczenie bezcenne było było po prostu na, na, na bardzo dobre i wyrównane mecze, no, my znaczy, myśleliśmy, nikt nie, że będzie ich trochę więcej, no nikt nie przypuszczał, że tak zagra y, piwowarna no, tak. y, przeciwko Vive a już to, że Chambéry będzie lało wszystkich w grupie po tym, jak miał fatalny poprzedni sezon i przegrało z Vive oba mecze w Lidze Mistrzów. Teraz Chambéry mało tego, w Lidze Francuskiej zlali Montpellier z Karabaticzem w, na rozegraniu. Także to Montpellier to jest taki mistrz Francji prawie co roku. Także... No, akurat tak wyszło, że, że grupa jest rzeczywiście dramatyczna. Także już dobra, nie płaczmy nad tą piłką Resztą Zima, panowie, się zaczęła. Zima. Justyna, Justyna. Wysta tak. wystartowała. No i transmisja w TVP. Wielki, wielki sukces TVP. Że co, że była? Nie, to, no, to, <śmiech> że, że że podpisali, była. Podpisali, wiesz, podpisali umowę i że będą transmitować biegi Justyny Kowalczyk. No będą, no dobrze. No, no bardzo dobrze, nie? No ja się bardzo cieszę. Liczą na drugiego Małysza, sukces. Natomiast ja wszystkim, którzy liczą na to, że Justyna będzie wygrywała w listopadzie grudniu czy w pierwszej połowie stycznia, to radziłbym nie włączać tego telewizora. Po prostu. No, ale teraz moment, jakbyś włączył telewizor i usłyszał wszystkich polskich komentatorów i zaproszonych tam gości, no. Prawie wszystkich, to wszyscy generalnie rzecz biorąc już tutaj było nastawienie, już pompowanie tego balonu jak z Małyszem, no, że już jest, chodzi, wygrywa wszystko. To jest dokładnie to samo jak z tym przełamaniem się. Tak, to jest dokładnie nie, ta dobrze. sama historia. To to to, tak, to, czy... Ja ostatnio słyszałem od, od jakiegoś gościa, nawet nie wiem w jakiej telewizji, a propos jeszcze wracając do Gmocha, który powiedział, że Patnety na to taki polski klub, mamy tradycję tam, przecież grał Łukasz Warzecha kiedyś. <laughs> Łukasz nie ująć Taki bokser. <grywa> <grywa> a wracając do tej Justyny, to, to, to chciałbym tym wszystkim specjalistom, co to oczekują zwycięstw od pierwszego do ostatniego zwycięstwa w startu w sezonie, przypomnieć, w jakich okolicznościach Justyna wygrywała Puchary Świata do tej pory. To były ostatnie wyścigi, a liderką dwa sezony temu to ona została w, no w, ostatnim, w, ostatnim w ostatnim wyścigu. Biegu chyba, ta, w tak. ostatnim biegu. A w ogóle zwyciężać zaczyna mniej więcej od turdeski, czyli to jest turdeski to jest tam początek lutego. To ona tak dojeżdża na tym trzecim, drugim, czwartym miejscu. No i rzeczywiście, Marit Biergen będzie zbierała punkty na początku sezonu, bo to widać, że jest mocna jak diabli. Czego by się tam nie nawciągała, to, to za, za, zasuwa jak maszyna. No ale ona wiadomo, że w Turdeski jest niezgłoszona do Turdeski, więc nie wystartuje. Punkty w Turdeski liczą się inaczej. Zwycięstwo w Turdeski jest bardzo opłacalne, a dowiezienie później w dobrej, yy, dobrej kondycji, tak jak Justyna zresztą wszystkie końcówki sezonów, bo wszystkie Mistrzostwa Świata, yy, wszystkie ważniejsze zawody Pucharu Świata lub Igrzyska Olimpijskie nie odbywają się ani w grudniu, ani na początku stycznia, tylko raczej w lutym albo na początku marca. I na ten moment zawsze Justyna formę szykowała. Jeżeli umiała to zrobić, dwa lata temu, trzy lata temu, czy rok temu, no to spokojnie, jak patrzę na pracę jej i trenera i tak dalej, pytanie jest, jak bardzo Marit Biergen przed Turdeski jej odjedzie w klasyfikacji generalnej. No tak, no i... Jeżeli odjedzie jej za bardzo, to może nie być czasu na odrobienie strat, ale samo zwycięstwo w Turdeski i dobrze przepracowany sezon przed... Nie, no i bycie na podium w końcowej no, klasyfikacji tak, to jest jakby sukces. Tak, no, no, no, ona, ona ma wygrywać... Po dwukryształowych kulach, no. Ona, to, to, co, to co miała wygrać W zeszłym sezonie wygrała W tym sezonie myślę, że też Będzie się biła z Biergen do końca Ale właśnie na tej zasadzie, że połowa Pierwsza część sezonu będzie dla Biergen Druga część sezonu będzie dla, dla Justyny Zobaczymy jak się rozłożą punkty po prostu I tyle Także ten, no bo Adam małyż to wiemy, że zepsuł sobie kolanko. No nie, bo przy... nie, okazało się, że no, nie, nie zepsuł. Tak całkiem, no, nie, pan doktor no nie, no. powiedział, że wszystko było ok, sobie lekko i tylko nadwyrężę. No bo jak ktoś na skoczni, wos. która ma 120 metrów ląduje na 140 metrze, to rzadko. No nie, rozsądny, nie rozsądny, <śmiech> <Zapom> tak. <śmiech> o Zamyślił się. Wiedział, nie. <śmiech> <śmiech> wiedział, tak. Zobaczył piękny widaczek, mówi jak to urocze To lecę dalej. To lecę dalej. Nie no to. Znaczy, generalnie ba... rzecz biorąc, jeżeli chodzi o skoczków no to tutaj są prognozy całkiem niezłe bo, no, niezłe, bo... szczególnie, że siedmiu ludzi w Kusamo będziemy mogli wystawić po raz pierwszy to w historii ale ever. poza tym raz, że już że, że wygląda na to że jest w całkiem niezłej formie to również stok całkiem nieźle skacze i, no całkiem i... nieźle to jest mało powiedziane no, bo, no. Bo, bo, bo skacze jak nigdy w życiu no zobaczymy jak to będzie ja na zawodach ja My... mam taką koncepcję, możemy teraz każdego trenera który obejmuje jakąkolwiek kadrę po prostu zjedziemy na początku jak, tak? kruczka. No. jak kruczka a ja no. chwaliłem kruczka a myśmy go tu zjechali strasznie na początku. Że się do niczego nie do nadaje. Się że nie to jak? nie ma szans w ogóle. No redaktor zawada, by posunął się datak u fat personam. No Nawet. Mówiąc tak, mówiąc, że ma przecież nazwisko jak z kreskówki. <grym> a potem kruczek? musiałem... Od... Nie, nie znam żadnej kreskówki. pies kruczek z kruczku. No był taki pies kruczek. Mruczek. To nie jest kreskówka. Bo ty jesteś mruczek. A co to jest? Laleczk. Laleczk. Laleczkownia tak. Nie był kreskówką. A co, na więcej, wszystko, co było było 19... pomaga reprezentacji i kto inny jak sam Roberto Matejko i pracuje dla reprezentacji. No to, to wiem. Tak, tak, pamiętamy jak obejmował No że Mówiliśmy, że na letniej Grand Prix było trzech trenerów Polski na, na tym zajmują całą lożę. I, I jak widać są wyniki. Dobrze, chciałbym, żeby były żebyśmy tak powiedzieli to zdanie. Jak Do widać są wyniki, tak po planicy w marcu. Ja, no, ja też, ja też jak najbardziej. No. no. No ale to znaczy, znaczy ja uważam, że sukces tak czy inaczej jest, bo ta młodzież, która jedzie śnieg na zawody... nie spadł. No tak, no ale chodzi mi o... Tylko jutro, jutro, jutro ma pan jutro, Tak, w tak. no, mioletnią... Hiszpanii już jest, bo tam gdzieś na, na, na, na wyższych partiach podobno. W Madrycie. Wyższe partie to jest PSL. <laughs> Chociaż od wczoraj to nawet i, i, i okazało się, że PSL jest wyższą partią. No to nie tak. tylko wczoraj. Ci, co się interesują, to o, wiedzą, że PSL dobrze... Ale... <gryls> że wrócę. Nie no, chodź. Że... na czole wyraźnie. Z może coś nie, nie, wygrasz. <gryls> to chociaż to <gryls> Chodzi mi, chodzi mi o to, że jest pewien sukces, tak czy inaczej, zanim jeszcze śnieg spadł, bo je, jedzie siedmiu chłopaków i tak naprawdę ci chłopcy w letniej Grand Prix, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, że ci, co skaczą dobrze w letniej Grand Prix, skaczą również dobrze zimą. Oni się pokazywali bardzo dobrej strony, czego wcześniej nie było. Nigdy nie, nie pamiętam czasu, kiedy mieli dwóch chociaż skoczków. Tak, dwóch chociaż skoczków na, na, na, na dobrym poziomie. poziomie. A teraz, teraz to wygląda dużo lepiej. więc ten Ja myślę, że no, to są bardzo no, młodzi zawodnicy, ja ja ja którzy ja mam, mają szansę na Dwóch. Że my w historii mieliśmy tak, właśnie będę... dwóch skoczków, tak. Tak. Także jeżeli... jakiego Fiasa, a następnie był Mały Jeżeli no. wygrywamy Puchar Narodów... Świętej Pamięci Stanisław Boba, który... Tak, no to trzeba, no, no, ale jeżeli wygrywamy Puchar Narodów, czyli klasyfikację generalną, no to... Znaczy nie, jeszcze był, tak, jeszcze był tak jeden, co chyba medal olimpijski zdobył. Tak, ja tak. Nie ja tak. wiem, czy on był dobrym skokciem, Farkiarz. No. Farkiarz. <laughs> Fortuna miała o tyle farta Znaczy farta no, fortuna fortuna, fortuna, skor, fortuna. Ale fortuna to nie fortuna. jest Znaczy, Ja będę do końca życia ten mitobalał, Dlatego, że on w zawodach w, w turnieju czterech skoczni poprzedzających Igrzyska olimpijskie zajmował miejsca Zaraz za podium Czwarte, no, szóste, no, ósme I On był dosyć wysoko w klasyfikacji generalnej no, skoczku, tak, że To nie jest tak no. To nie jest jak bramka do Marskiego Zeszła, naszła i wpadł tak. Świetny strzał prosto w bramkarza. By był, gdyby mu nie zeszła. Także także uważam, że, że już jest duży progres. Ale Jakiś mały sukces tego sztabu Powiem wam, że jak, że jak tak patrzę na obecność Jana Tomaszewskiego w mediach po tym meczu na Wembley, to zaczynam żałować, że Domarski nie spudłował. <laughs> Eee. ja myślę, że dla takiej ikony warto jest poświęcić swoje oczy i uszy nie, no, oczywiście, jeżeli że wrócę do skoczków to, to, to wszystko się okaże jak, jak, jak wyjdą zawody pucharu świata na śniegu najważniejsze no, kiedy pojawią się media i pojawia się tak naprawdę no, ten poważny zawody, stres tam bez śniegu to mogą, nie pić, mogą się nie odbyć tak. jeszcze, jeszcze letnia Grand Prix zimą podobno ma być śnieg i, i to dużo No, no bo niestety ma być też w Warszawie tak. Podobno, podobno ma być też bardzo zimno tej zimy. Ja na przykład podobno jutro ja idę do sklepu. Ja to słyszałem, że też będzie zima. W podobno spolecie. idę do sklepu. Idę jutro podobno do sklepu i kupię sobie najcieplejszą kurtkę jaka jest. Dlatego... Na świecie. Tak, dlatego, że ostatni mecz na, na tym pięknym obiekcie w Poznaniu zniosłem już tak z trudem, więc myślę, że znaczy, teraz, bo pozycja, do, dzień... pozycja dojazdowa powoduje, tak. że się trochę przemarzają. Za <głosy> to, to na dole było bardzo miło i ciepło. No, znaczy, ale, myślę, że ja ja taką kurteczkę jak mają piłkarze. Ja, ja myślę, że 42 tysiące kalesonków to by się ładnie sprzedały. Przed... <głosy> no ale ja chcę Was tylko pocieszyć, że kolejny mecz prezentacji to już będzie na wiosnę, to już będzie cieplej. Tak, ale jeszcze ten teraz za tydzień gra Juventus z, z, z Lechem. No ale to wiesz, to mnie nie dotyczy. <grym> Właśnie, co wchodzi? Roz... Ja będę oglądał w domu. Z odpowiednią opłatą mogę ci wypożyczyć moją, moją kurteczkę. <grym> <grym> Bardzo ciepłą. Ja przyszedłem tutaj takiej jednej szpanackiej z No Nówka sztuka. No i KFMX. Prawie nie, śnikana, no. nie śnigana. Nie śnigana? Nie, nie... No, właściwie... śnigana. Dobrze, słuchajcie, ja proponuję teraz krótką... <grym> na krótko porzucić wydarzenia sportowe. Bardzo no, ładnie. Bieżące, bieżące. Nie do końca, gdyż... Nie do końca, bo tu redaktor Zawada trochę się pospieszył w prawdzie, bo tam jeszcze nie było takie pewne i ogłosił hmm. już trochę to, co, to, co ogłoszę. <gry> to bardzo ładnie. A, a potem ogłosił ten redaktor kontracił tak, co ogłosił a wcześniej redaktor ogłosił. Zamana, a, co nie nie było ten, a potem ogłosił ten redaktor w jakim, w jakim to filmie było, że przychodził do miasteczka czy tam do wioski taki, co ogłaszał właśnie ogłoszenia <gry> Harold? Harold nie no, ja Herald. trochę ogłosiłem w komentarzach Ale ogłosił. był też taki czeski film którym przychodził jeden. Też, I przychodził z bębenkiem i ogłaszał a potem go wszyscy wyrzucali stamtąd a to świetna robota Raki. No, no, to był też taki film... No, Lubaszenko grał mówi. tego na bębenku. A, tak, Blaszany gra. bębenek. Nie, to nie grał blaszanego bębenka. Lubaszenko, tak. Ja, to tak. E, no chodzi o ten Blaszany konkurs, którego redaktor Zawada zapowiedział z, z ważnymi i pięknymi... Właśnie, bo mamy konkurs... Z jedną nagrodą. Mamy, mamy dla naszych słuchaczy konkurs, konkurs. z niebagatelną e, nagrodą, która przypłynęła do nas statkiem. Z Chin. Z Chin. Z Chin przypłynęła. Z to może nie jest najlepsza rekomendacja, ale jest to... No. Ale jest nagroda jest to, po, tak. poważna. Właśnie przekupuję moje notatki, ale poza tym, że jest to laptop, to chyba więcej o nim nie wiem za dużo. Laptop. Ale laptop, laptop jest laptop. Laptop tak. firmy Lenovo. Tak. Jest I nie, nie żartujemy w ogóle. Nie żartujemy, tak, i to w ogóle jest, nie żartujemy. No. No. Uwaga, tak. w subiektywnym podcaście sportowym można wygrać laptop marki Lenovo. Nie żartujemy. Tak. tak. Prawdzie, jak na co razie To nagrody, się... coś my już kiedyś ale ja poprosi, przyznali. Ale ja poprosiłem o maila tych, co wygrali. Nie sprawdzić. <laughs> <my. laughs> Tym razem będzie inaczej. Na podcastowym mailu ciebie. Tym razem. Jest... Tawot i Twardy. Tak. Prosiłem o odezwanie się na maila i mamy dla was nagrody. Mam wygrane na, mam wygrane na ko koszulki, które dośle, tak, ale, roz... to, to, ale jest, to jest inny konkurs. To są zaległości. Obiecałem, ja to tak, mam, leżą odłożone. Tu jest o tyle lepiej, że laptopa nie będziemy my wysyłać, tylko firma, firma Lenovo firma tak. bezpośrednio wam będzie wysyłać, więc jest szansa, że, że szybciej dojdzie. I co? I konkurs? Już trochę mieliśmy na radę przed chwilą i ustaliliśmy, że będą trzy, py trudny. trzy pytania. Trzy pytania będzie dotyczące... Sa sakramentsko trudnych. Zaległych, niezaległych poprzednich. Poprzednich edycji naszego podcastu, więc... No zaległych przykład, podcastów, które się nigdy nie ukazały. Tak. Pierwsze wersje pytań były następujące. Jaki jest ulubiony zespół redaktora Zawady? <laughs> Drugie pytanie, jak się nazywa Tomasz Sikora? <laughs> Trzecie Wierzycie pytanie, się... jak się nazywa najbardziej nielubiany zespół Zobacz, redaktora, redaktora. A czwarte dodatkowe powinno być, dlaczego jest Hiszpania. <laughs> to, ale, pisze, od, ale, odcho pisze. ale odchodzi się od tych pytań i zostały... zostały... To są pytania pozakonkursowe, jak ktoś nie już, może już, sobie już odpowiedzieć, mam. ale za to laptopa nie da. W ramach rozgrzewki. Tak, nie. Laptopa damy za... Trudniejsze trochę. Troszkę. Ty, kto ma za... Ja zadam Trzy? to ostatnie, bo to jest takie pytanie moje najbardziej. To ostatnie tak. coś mu To może ja zadam pierwsze. Spróbuję takie zadać, żeby sprób nie udzielić odpowiedzi. odpowiedzi. Tak, my ci to trochę pomożemy. E, Które ho... jest ostatnie. Ja, to ja jak będę żadnego, <śmiech> ja... ja nie zadaję żadnego. Bo ja nie pierwsze pytanie jest takie, jakim słowem nazywa się, określa? zawodnika, który nie będąc Włochem zagrał dla tej dla włoskiej reprezentacji piłki nożnej jakiś tam mecz. Podpowiem, Z reguły że, kilka nawet. Mecz. Z reguły kilka, a podpowiem, że pochodzi to z początku lat 50., kiedy to był bardzo popularny, nawet 40. już wcześniej, ale głównie chodzi o wczesne mistrzostwa świata w latach 50., kiedy to był taki dosyć popularny proceder, gdy... Tak, Argentyńczycy głównie. Głównie Argentyńczycy, byli, byli Urugwajczycy. Import, importowani. Urugwaje. Tak. Urugwaje. Tak. Urugwaje jest byli, to, jest byli, byli nazywani tym pięknym... Argentyni i z... Urugwaje. Przepraszam, bo tak. na naszła mnie taka refleksja natury To jest pierwsze pytanie logistycznej tak. Czy odpowiedzi poprosimy o wysyłanie na tego maila, którego nie sprawdzamy? <śledzimy> <śledzimy> znaczy nie, chciałbym... chciałbym, ja chciałbym Bardzo słuszne pytanie. Chciałbym jeszcze tutaj tylko może jednak poprosić, żeby słuchacze nie wysyłali odpowiedzi jako komentarze pod podcastem. Bo to... To, bo to może ułatwić innym słuchaczom odpowiedzi tak, bo, bo jeszcze nie, nie wiemy, czy to będzie e, Wygra pierwszy słuchacz Czy zrobimy losowanie To jeszcze jest kwestia do ustalenia Nie no, wygra ten, który udzieli Jako trzech... pierwszy? Tak jako pierwszy. Jako, Czyli, jako czy pierwszy... wylosujemy spośród wszystkich prawidłowych? Nie no, ja myślę, że... Ale na maila Na maila, maila, na maila. maila. Nie no, myślę, że powinien wygrać ten, który, który? pierwszy Który tak, tak. pierwszy udzieli Dobrze, trzech prawidłowych odpowiedzi Bo chodzi o to, żeby... To Dobrze, był... Był... to była pierwsza, to było pierwsze. To pytanie. jest włoskie słowo jeszcze dla, dla włoskie, włoskie. Tak. Podam, tak to teraz już dalej nie będzie. Drugie pytanie będzie. Pytanie numer dwa. I tu będzie dla odmiany, to może trochę ułatwimy. Poczułem się jak w wielkiej grze. Odpowiedzią będzie termin angielski tym razem. Zobaczmy, taki internacjonalny i lingwistyczny przekaz. Czy jest pan gotowy? Proszę założyć słuchawki. To Jak jest. nie chce dać słuchawek. Proszę zakręcić koło. Magda. Kołem Magda Nie chcę tych słuchawek podzomionych. No chciałeś. No więc drugie pytanie, pytanie jest takie, ono będzie trochę skomplikowane, ale takie nie, długie nie jest dosyć tak, Jak się nazywa taka reguła dziwna, najdziwniejsza. Najdziwniejsza reguła w tenisie stołowym, o której kiedyś mówiliśmy. Która... O wszystkim mówiliśmy. Ale tak. o tej dziwnej regule też mówiliśmy. Tak, ale w ogóle mówiliśmy te wszystkie pytania na, na nie wszystkie można znaleźć odpowiedzi w podcastach. Więc wys... Pod, pod, pod <śmiech> może po słuchać. Jak się nazywa najbardziej zaskakująca reguła? I, teraz tak, ten, słuchacz, ten słuchacz, który sobie zanotuje pytania, a następnie odsłucha 122 godzin pod podcastów. <śmiech> chyba więcej trochę. Nie, ale to no, tak, jest. 200 godzin to, to ma szansę. Godzin. Tak, 200 godzin to ma szansę. I wtedy. Za, za znaczy, to... ja bym nie zniechęcał naszych słuchaczy. To, to nie są wbrew pozorom takie trudne pytania. że zadaliśmy drugie pytanie. Rzekłbym nawet, że czasem można znaleźć odpowiedzi w tytułach podcastu jak się przejrzy tak, wszystko. Dobrze, to teraz no, pokazaliśmy, Nie, chodzi o drugie pytanie. Drugie pytanie chodzi o to, jak się nazywa ta reguła w tenisie stołowym, bardzo dziwna, która mówi kuriozalna. kuriozalna, która uh, przerywa z przerywa wymianę w pewnym momencie, ponieważ zbyt wiele razy ta piłka wymieniona między piłeczka, między Dobra, to do jest bardzo łatwe, już prawie i tak dalej, tak. tak, na no. nie odpowiedział, powiedział tak, nie chodzi to... o o, nie, o to co okay. się daje pod stołem, tylko nad stołem. <laughs> tak. Dobrze, i pytanie numer trzy. Pytanie numer trzy, to to moje, tak? No, tak? Chyba tak, twoje, bo ja się tak nie... Pytanie opowiadam. jest takie, o jakiej zupie opowiedziałem najsłynniejszy dowcip podcastu? Aha, co potem redaktor ma, gdzieś przez dłuższy czas Nie opowiadał zakaz, dowcipów, zakaz to znaczy nie zakaz, tylko taki wewnętrzny <laughs> miałem zakaz, tak, byście chcieli, żebym je opowiadał, tak. a ja nie chciałem. No tak. To o jakiej zupie był ten dowcip? To są hmm. trzy pytania. Tak? No, I to faktycznie jest bardzo mądrze pomyślane, bo o ile te dwa da się jakoś wygooglować, to tego trzeciego, nie cholery. <głosy> Myślełem, <głosy> <to jest ciężko. głosy> I tu naprawdę <głosy> trzeba słuchać podcastów. Chociaż ja był w ulubiona zupę redaktora Magdziarza. <głosy> Pisał w Google i nagle okazuje się, że... no, na przykład Gdyby było pytanie o sen redaktora Magdziarza, to już by się dało to tego dałoby, tak. dałoby się. Normalnie film jest o od... tym. No normalnie. No, Obynometrażowych. <głosy> Dobrze, powtórzmy pytania. Znaczy, bo jeszcze... Ja jakie tylko... było pierwsze? Pierwsze, pierwsze było... Jest... Ale, A... tak. Pierwsze jest o Nie słowo... mówmy o co. <głosy> <głosy> Chodzi o słowo słowo, w którym określane było, byli we Włoszech piłkarze Ale e... to nie musimy powtarzać, bo to nie jest na żywo i można sobie odsłuchać jeszcze raz no. co? Powtórzmy, poczujmy się, że powtórzmy ja uważam, że. No. Musimy, że, po... że, że, słowo, że, że słowo, w którym określani się. byli piłkarze no. reprezentujący Włochy, nieurodzeni we Włoszech e... Słowo włoskie Czyli obcokrajowiec grający reprezentacji I... Włoch jak, jak do, się... dzisiaj, do dzisiaj zresztą używane we tak. Włoszech Pytanie drugie? Pytanie drugie jest o, o ten dziwny system O tę dzi dziwną zasadę kuriozalną w tenisie stołowym o której mówiliśmy i która... No nie wiem, czy mam tak bardzo łatwe? Nie, nie. To, nie, to, nie, Już no, starczy. No, starczy. Starczy. Starczy. Starczy. Starczy. Starczy. starczy. Ci, co słuchali, to wiedzą, o co chodzi. I, I chodzi no i o, o El Cupa de la Cuppe. Tak, i tak. I jak, o jakiej zupie był ten dowcip słynny mój, co go opowiadałem. <śmiech> I potem już nie chciałem. Pytania może powiedzieć. nie są bardzo precyzyjne, ale ci, co słuchali podcastu, to chyba bez problemu sobie znajdą odpowiedź. Mogliśmy no. no. zadać trudniejsze. Mogliśmy zagrać. A, jeszcze... A szczególnie, że nagroda jest warta dosyć dużo pieniędzy, więc... Laptoblenowo fajna sprawa. I to nie, nie, że używany. Nie, nówka <gry> nie no, kastułka nie Nieśmigana. Nawet zamieścimy w podcaście jego specyfikację Specjalistycznie, i nawet myślę, że. W komentarzach. Że, że będzie można na nim podcastu potem słuchać całkiem udatnie. Myślę, że tak. Na tym Ściągnąć na sobie. Laptopie. Tylko trzeba jeszcze sobie internet dokonać. Oczywiście w pełni legalnie. Jak najbardziej co? ściągnąć nasz podcast le legalnie. Jak, jak, się, zap nasz podcast jak się zapłaci tysiąc złotych. Znaczy, jak się zapłaci tysiąc złotych na konto, to podaję numer, można słuchać podcastu. Całkowicie legalnie. Całkowicie legalnie. Tak. Za jedyny tak. tysiąc złotych również całkiem legalnie podam odpowiedzi. <głos> prosimy, prosimy pisać do redaktora redaktora Gawła. zna odpowiedzi na pytania. E, system, maile... system jest taki, że wysyła się maile prosimy, na konto. Mail, poczekaj, maile prosimy wysyłać na ten adres, y, co tam jest na stronie podcastu. No, ale możemy go po powtórzyć, jak już tak mówimy. To... Tak, Chodzi o na to, że redaktor nie, nie pamięta. Nikt <śmiech> <śmiech> go nie pamięta i dlatego nie go nie, <śmiech> dlatego <śmiech> nie sprawdzamy. Tak? <śmiech> Pod, podcast sportowy Małpa i y, y, y, tam jest dalej. Jak Powiedzmy mailką, jak znam życie. Ja mam, o nie. Ja, mam, ja mam go w, w nie programie WordPress, nie Wordpress.com? Nie, nie Wordpress.com, bo nie mamy poczty na Wordpress.com przecież. Okay. Mamy dużo różnych poczt w różnych miejscach. Także jak WordPress. widzicie, szanse na wygranie są niewielkie, ponieważ nie sprawdza, bo nawet nie wiem jak ten adres wygląda, więc tak. trudno żebyśmy go sprawdzali. Ale jest posta niedaleko na Placu Inwalidów, więc spał. Tam mamy pocztę. Ja, szczerze mówiąc, to wysyłajcie. Wysyłajcie gdzieś. No. Kombinujcie, kombinujcie no co znaczy. Lapto w jest do, do wygrania. Na berdyczów. E, nie, nie. nie, nie. nie jest relikt, jest to dodanie, zadanie, zadanie, zadanie dodatkowe, żeby ta odpowiedź dotarła jakoś, no. Nie, będziemy sprawdzali, także... Nie będziemy, nie będziemy sprawdzali. Będziemy. będziemy. Obiecujemy, nie będziemy. A ja, a ja chciałem powtórzyć. I koszulki trafią. Tawo Twardy i b -fan, co sobie skrócił z Blaugrana Fana, żeby się y, ten, bardziej zakamuflować. To Bifan. fan, b -fan. O b -fan. Obi-Fan Benobi. <laughs> prosimy o, ten, o, Obi fan o odezwanie się na maila, bo musimy ustalić. I prosimy o, yy, o odpowiedzi na pytania. Bardzo trudne. Czy akurat, akurat tych trzech wymienionych przez nas słuchaczy to mogą znać odpowiedzi na pytania. Też te, te które zadaliśmy dotyczące... To mogą jedną ręką wygrać koszulkę i laptop. Znaczy koszulkę już wygrali. Dopiero koszulka już wygrali, teraz wygrać jeszcze. <głos> <głos> Mogą sobie załatwić odbiór koszulki tak. i wygrać I laptopa Lenovo. I Zazpęgu. później w tej koszulce wynieść również laptopa. Tak. I na tym laptopie, w tej koszulce słuchać podcastu. Tak. O oh, Jesus. <głos> no dobrze. To co, koniec już konkursu? No ile ile by no trzy konkursu, pytania no. zadaliśmy. No no no nic, da. no. Dajmy to, pokój, no. To, tak. to ja jeszcze coś w tym laptopie mam powiedzieć? Nie, bo nic o nim nie mam, tak? Ale tu no zamieścimy by specyfikację. No, tak, Bo tu sobie ja nie zapisałem akurat. Żeby nie było, że to Atari. No. Chciałem no, no. porządki jeszcze, bo przeszliśmy. Początki. Porządki. Porządki chciałem zrobić, dlatego że strasznie tej. No redaktor kondraciuk. Brud... Hmm. brudna ma trochę. Nie, strasznie no, ma. Brudno, brudno, przepraszam, mi no? się właśnie przeprowadziłem. Tak, A za, zagrywamy... za chwilę może. Za chwilę. Redaktor za, chwilę, badali badali bożu. Badali, bożu. za chwilę będzie odkurzał, będzie to transmisja. Będę, właśnie odkurzał. Właśnie jest Właśnie odkurza. Przyjdzie mu to z trudem, bo nie ma odkurzacza. Zasta bo zastanawia... Dlatego tak cicho odkurza, bo inaczej by nas zagłuszył. No. Tak. To jest skończyłem porządki. On odkurza... no, ja, ja, ja On Zanim za to już skończył. No. Bo zastanawialiśmy się swego Skocień czasu się nie no. koło września to niedawno zastanawialiśmy się, ile to goli w tym sezonie strzeli drużyna Chelsea i że miało być, to nie wiem, triliard, sześć tryliard... Sześć tysięcy. No, może nie aż tak, ale że, że może się... być długo niepokonana. No a teraz jest długo bardzo pokonana <laughs> i to coraz dziwniejszymi zespołami jest przegrywa. Bo... Ale tam, czyli znowu teraz, się sprawdza, bo pochwaliliśmy Chelsea bardziej pokonane, i widać ja, znowu. Aż mi się normalnie szkoda tej, tej biednej drużyny o, kolega Chelsea. Kolega tutaj szeleści, znowu kolega redaktor. Szkoda mi się, z Chelsea zrobiła, bo no, teraz taka porażka i okazuje się, że tak na forum Manchesteru United przeczytałem, że drużyna Manchesteru, kibice piszą czerwonych diabłów, że drużyna im gra na 40%, a oni mają tyle samo punktów co Chelsea. O dziwo. Rzeczywiście Manchester, no Manchester w ogóle nie gra w piłkę. Nie przegrał żadnego meczu, a ma tyle samo punktów, co Chelsea, która wygrywała po 6-8-0 pierwsze mecze swoje. Niczym Legia, która ma tak. ujemny bilans bankowy jest na trzecim e, miejscu. No. Nie, wiem, nie wiem, czy widzieliście wywiad z Maciem Żurawskim, jak się go dziennikarz zapytał, czy wie, na którym miejscu jest Wisła po ostatniej kolejce. On powiedział, drugim? <śmiech> <śmiech> Sam w to nie wierzę. <śmiech> Także to, to jest... Ja, jakim, jakim cudem Wisła, Wisła jest na drugim miejscu? A Legia na trzecim. A Legia na trzecim znaczy Legia, Wisła i Korona to, mają tyle samo punktów. No to, to chyba świadczy o słabości tej ligi. Jak to świadczy o lidze angielskiej, skoro Manchester United nie grając w piłkę nie ma z kim przegrać. Jest, jest, jest, jest równo z punkt, punktami z, z Chelsea. A City wygrywa mecz z Fulham 4 do 1 i ma tylko 3 punkty straty, mimo tego, że jest lane przez Lecha Poznań. No, to, no. o no, tym to już rozmawialiśmy, jak to jest lane przez Lecha Poznań. No jest lane, a, a w Anglii przegrywali, przegrywali, a mimo wszystko nikt im nie odjechał. Bo w Hiszpanii dwie drużyny odjeżdżają po prostu w tempie terze Ale to od nie mam, lat mniej więcej. Tak. i nie mam na myśli teki lazin Wodka, <laughs> bo po tym naprawdę się odjeżdża. Nie, nie to już w zeszłym podcaście. No, ale to nie no, jest dowcip. Ja się. widziałem kolegę Maldiarza przy Barze po tym. Kiedy to było? No, no, dawno temu? Dawno, dawno temu. Tak zresztą z, chcia... zresztą z, z, z tymczasowym redaktorem rozińskim. Tak. Z mam imienin tego samego dnia i w ramach tym tymczasowym. No bo on tu tymczasowo był, wystąpił był tu tymczasowo. Raz. Raz. Ale, że tak powiem, miano redaktora jest dożywotnie. Okay. Tak, no, tak. Już że... już ustalaliśmy. Prezydentem jest się całe życie, taki redaktor. Tak. I w ramach, w ramach tak. prezentu imieninowego naszego wspólnego Przecież... postanowiliśmy spróbować jak smakuje A. te bardziej nie wiem czy bardziej o smak czy o efekt chodziło ale patrząc na to co się z nimi działo potem to efekt. efekt. Efekt jest piorunujący. Tak. Darek Dziekanowski Zresztą też z tego, wystąpił, co pamiętam, pół roli w filmie miał i został aktorem. aktorem tak. Redaktor Broziński nawet jeszcze nie poszedł na łatwiznę, tylko zamówił nam podwójne te TGV. Znaczy, Ale już to, nie daliście Dwa radę. podwójne. Nie, no dali nie, Od razu były podwójne, czyli takie były Aha. duże szklanki. Ale co, tak wszystko tak razem zmieszane? W nie, no raz, dwa, trzy. Takie gin, wodka. A, w ten sposób. Nie, wszystko razem zmieszane, zmieszane tak? w jedną szklankę. A jajka były na wierzchu. <laughs> Czyje? Które? Dobrze. Chciałem nie zmieszane z poprzedniego było... podcastu. Zmieszane nie. było w jednej szklance wszystko. Rozpoczynając no, no, rozmowę na, na temat chodzi. Ligi Myślałem, Angielskiej że tak nie spodziewałem się. Po A, kura, Zaczynałem że W porządku. Trzeba nie wyjeżdżać w tym TGV. I, I mówić o Polskiej Lidze. No Byłby spokój. Ale to przez przypadek o Polskiej Lidze. Powiedziałem, że Maciek Żurawski się jarnął, że jest na drugim miejscu w tabeli na stare lata. No, a że ja, no, bardzo wysoko jest Bolton w Anglii, że wrócę do Anglii. To też zaskoczenie jest. To zaskoczenie myślę, że dla samych Boltonów. <grym> to jest. Jest bardzo pomalowite. No, mają bardzo ładną nazwę. a, propos, a tak, tak, tak, Bol, no Bol, tak. Bolton. Aczkolwiek Bolton, ja pamiętam, jeszcze tam sprzed paru lat to była taka drużyna, z którą najwięcej kłopotów miał Manchester United. Za czasów swoich największych sukcesów bo tam w ostatnich 10 lat, jak generalnie rzecz biorąc radził sobie w Lidze znakomicie, tak z Boltonem zawsze miał problemy. No to jest nawet, nie wiem czy to już mówiłem no, na ołach podcastu, kiedyś mi jeden Anglik zdradził, że nawet Anglicy mają takie powiedzenie mówi się Bogi team boogie team to jest taki, taka właśnie drużyna bardzo, znaczy dużo słabsza od jakiegoś tam faworyta, z którą zawsze ma problemy a to właśnie I, nie, tego czasu bo, należy do takiej bo drużyny. następny Realiter. podcast będziemy nagrywali po Grand derby. I tak mi właśnie przyszło do głowy, że nie niejaki Jose Mourinho, co to tak podobno ma patent na Barcelonę. Wiecie, ile meczów wygrał na Camp Nou w swojej karierze jako trener wszystkich drużyn? Nie. Zero. Nigdy nie wygrał z Barceloną na Camp Nou. Włosko by to było zero. zero. <głosy> zero. Wiecie, a wiecie, ile, ile przeciwko drużynom Mourinho goli strzelił zawodnik, co to bije wszystkie rekordy? Lionel Messi. No nie wszystkie, bo nie no. jest najmłodszym piłkarzem, który strzelił 100 bramek. No nie jest najmłodszym piłkarzem, co to strzelił 100 bramek, ale nie, w tym... W, nie wszystkie skierkodze jest jest jest. No. nie jest też najstarszym piłkarzem. Nie jesteś mistrzem świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii, w kategorii przypadkowej. Kategorii przetrwane. No nieważne. Wielu rekordów, których nie W każdym razie w meczach przeciwko drużynom, jest. przeciwko drużynom prowadzonym przez Jose Mourinho Lionel Messi strzelił całe 0 goli. Żeby było ciekawi, Cristiano Ronaldo we wszystkich swoich klubach, w których grał przeciwko Barcelonie, również do tej pory strzelił całe 0 goli. Także mam wrażenie, że za tydzień coś się z tej e, statystyki ja zmieni. myślę, chyba, że, że to my nie. grają, tak. I będzie 0, a zero. Koniec, <grym> na tak, koniec tak. meczu. E, może być też tak, że na przykład Barcelona wygra 3-0, ale nie po golach Lionela Messi. A może no, być tak, że przegra 3-0 po golach Cristiano Ronaldo. Nie po golach. I wtedy, się no. No. wtedy się wszystko zmieni. Wtedy się wszystko zmieni. Nie, no, no tak czy inaczej. I jeszcze Messi będzie 3-1. <laughs> to tyle na temat Ligi Angielskiej. To, <laughs> to tyle na temat A, Ligi Angielskiej. Liga Angielskiej powiedzieliśmy, że, że Chelsea przegrywa nie wiedzieć czemu. jest Widziałem wywiad z Ancelotkim, który powiedział, jak się zapytali, dlaczego Chelsea przegrywa mecz za meczem, to on powiedział, że nie ma pojęcia, bo wszyscy grają na najwyższym poziomie. Ja, tam, ja dzisiaj, dzisiaj przeczytałem artykuł o tym, że jemu wymienili drugiego trenera, że zwolnili mu Wilkinsa, który był odpowiedzialny za rozpoznanie Ligi Angielskiej i przeciwników w tej ligi i że to był niezwykle ceniony fachowiec i był takim tak naprawdę... Połowa sukcesu. Ale bo, bo, tak naprawdę on to Ale wiadomo, że przygotowanie i, i rozpoznanie drużyny przeciwnej no, jest, jest, jest absolutnie no dobra podstawowo. Ale Sir Alex bez Keniona albo bez Keiroza nadal jakoś daje radę mecze wygrywać. Czy, czy, czyżby Ancelotti nie był trenerem? Nie, no, się... nie, no ale wynika, wynikało, wynikało z tego, że to nie była propozycja Ancelotti'ego, tylko, że to Abramowicz sam z siebie zadecydował, a Ancelotti się o tym po prostu dowiedział, kto jest jego tak, asystentem. Tak, tak, to było... było więc on był, to tam może to sugerować, więc... że tam nie jest najlepsza atmosfera w tym momencie, ale to niekoniecznie nie, nie, nie musi być tak. A, a siłę Ligi Włoskiej możemy zmierzyć pozycją drużyny, która nie ma obrony i pomocy, czyli Milanu, który odjechał wszystkim też na dziewięć Ale Liverpool roku. zaczął wygrywać, o dziwo. No, akurat odkąd się Gerard połamał? <śmiech> Oni w ogóle, Ale w ogóle, w ogóle jest jakiś sposób efektowny. No w ogóle jest jakiś pomór czołowych piłkarzy reprezentacji Anglii, nie wiem czy zauważyliście. Terry, Gerard, Lampard. I to takich, takich. Znaczy Gerard to nie bo on taki zawsze był trochę słabowity. na A no, kiedy był ale... z Anglią? No, na chyba, szczęście. Chyba wyzdrowiłem już, się już się wyzdrowiałem i pokonamy najlepszą Anglię. Chyba, że ktoś ich znowu połamie. Bo, słuchajcie, bo bo Anglicy cierpią, okazało się, że liga niby świetna, ale cierpią na tą samą chorobę, na którą cierpi nasza reprezentacja, mianowicie yy, no to dziwne, że możemy jeden mianownik znaleźć dla tych ale dwóch reprezentacji. To, że oni piją, to wiadomo, oni piją dużo więcej niż nasi piłkarze i to wszyscy wiedzą. Natomiast yy, Capello na ostatni mecz z Francją musiał powołać sześciu zawodników, którzy nie grają w podstawowych składach swoich zespołów, dlatego, że Anglicy po prostu nie grają w piłkę. No. Także mają, mają chłopcy w Anglii duży problem, bo tam się gra, jak popatrzymy na to wszyscy wiemy, ilu jest A Anglii jest To jest z, z polską reprezentacją i z polską ligą. No, tam się gra trochę więcej meczy. Meczów meczów. No ale to nie jest istotne, bo jeżeli grają tam sami Francuzi w jednej drużynie, albo wybrzeżaki Kościaki, no, słoniaki. No, zobaczmy, że klub, klubem, który dostarcza w tej chwili najwięcej reprezentantów Polskich, to jest chyba Burcja Dortmund. No tak. No. Nie wiem, czy z jakiegoś innego klubu trzech ludzi w pierwszym składzie reprezentacji gra. Jakoś wątpię. Hmm. No, nie, nie, w podstawowym nie. składzie na pewno no, no nie. nie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę, no to, to jest trzech ludzi z A słuchajcie, to jest chyba pierwszy taki przypadek w historii. Ludzkości. No, ludzkości. Że, że trzech Polskie. zawodników z Pola. Polskiej ludzkości. Nie, no w ogóle, żebyśmy mieli trzech Zjednych, ludzi z Pola tak. i nie. to w klubie, który jest liderem jakiejś sensownej ligi tak. zachodniej. I żeby to była największa ilość zawodników z jednego klubu, z czego jeden jest absolutnie podstawowy, ja drugi jest podstawowy, w... a trzeci jest poniekąd podstawowy. W jednym klubie zachodnim to nie pamiętam, żeby było, tak, żeby wszyscy grali. A nowakow, jak tam nie było trzeciego. Wałdoch, nie, nie, Wałdoch był z, z, Fajto. z Fajto, Fajto i nie było trzeciego nie w szalkę. Trzeciego. A poza tym, mówmy się, Wolfsburg chyba wtedy nie był liderem w był był liderem. Liderem. Szalkę. Dużo, dużo nie, no to ja w w ogóle, generalnie, generalnie szukam jakiegoś komik ogóle, jak klubu. No wiesz, nie liczymy jakichś tam klubów w Luksemburgu czy na no tak, Cyprze, tak? No. No bo na Cyprze chyba mogło się zdarzyć. Mo, mogło, mogło. mogło. Michalski, zdarzyć. Jak, jak, tak, jak Michalski grał, Kowalczyk. Tak, no mogło się zanieczyszcząć. No, no, można w Grecji, chyba w jakimś w nie? Warzycha. Ja. i Wandzik. Byli okay, razem ja nie wiem, w kadrze. Wam sypnie z kimś załapali się? Załapali się. Wandzik już chyba wtedy rezerwowy. No ale dobra, no. No, ale nieważne. tak no, no, no, nie mimo wszystko, wszystko, gdzie liga grecka, no nie liga nie było, liga tak, gdzie liga niemiecka, i... gdzie Borussia Dortmund, która się odbudowuje pięknie i. Nawet Wokser, chyba na, najbardziej polski klub do tej pory na, na świecie. Na, na świecie, tak? Znaczy poza polskimi klubami? <laughs> no w tej chwili Chyba to... trzech równocześnie też, chyba, też, też chyba, też nie chyba nie było, nie było nigdy. No, także... także Polska, Borussia to nie jest na, na wyrost. Bo jest bardziej Pols Bo Bo jest bardziej Polska niż Lech. Polska Borusja, po przetłumaczeniu, to polnisze Prusy. Pols <laughs> no tak, ale są kluby w Polsce, gdzie trzech Polaków to ze świecą szukać czasami w składzie wyjściowym. Jak dobrze pójdzie. W polskich klubach? No. No nie, no, nie, Jeszcze nie, trzech, nie, nie, nie. czterech. No, trzech, czterech bywa. No w Lechu trzech, czterech z reguły grywa. W Wiśle no, chyba po... też w tej chwili nie więcej i w Legi też chyba coś koło tego. No. Ale to tam euforii nie ma, a reprezentantów kraju to na pewno nie. No Słuchajcie, tak. ja chciałem powiedzieć, że od ostatniego podcastu obejrzałem ten film, który redaktor Zawada wspomniał o nim, o tym, jak to hobbit ze Stanów przyjeżdża i zostaje kibicem West Ham United. To, to wiarygodny jest, nie? Tak. <laughs> no, to ja nie Jak, jak wszystkich wie. bije, to jest dopiero historia. Bo I widziałeś? Taki malutki chuliganów? Taki, I takich nie. wielkich chuliganów po prostu. Oleje i do Tak, Leje bez miłosierdzia. Nie widziałeś wracę. tego filmu? No nie. to ja go mam na DVD, to Ci go Też go no, mam na DVD. Natomiast... Na pewno chcesz go obejrzeć? Natomiast nie, wiem. Problem... nie, bo to nie jest bardzo zły film. Nie, to się ogląda dobrze. Ale i bardzo dobry też jakby nie. Jest... <laughs> no Właśnie tak. Problem polega na tym, że po obejrzeniu tego filmu nawet człowiek sobie zdaje, Boże, przecież to jest tak nieprawdopodobnie głupie. <głupie>, <głupie> to czy się zajmują ci ludzie tam? Nie nie. Film. nie jakby, jakby, przesłanie, które płynie z tego filmu, że tutaj nauczył się prawdziwej męskiej przyjaźni i życia, nakładając po mordach kibiców no, A może tak jest? W drużyn. nie, nie sobie bo... Tak. Ale to jest film dokumentalny czy fabularny? Nie, fabularny. fabularny. Aha. Że Hobbit przyjeżdża do znanym to... małym aktorem. Nie no, tak. myślałem, że. Frodo Baggins Że przyjęł. Hobbit, <laughs> że Hobbit <laughs> powiedzieliście w tym, w, w przenośni, że jakiś No tak, tak, do no tego co głównego Hobbita. Frodo Baginsa, ten duży aktor jest. taki. A, od w tym sensie. On przyjeżdża ze Stanów no, i tak plącze się po Londynie, niby bez celu, a tu się okazuje, że... No do siostry że, przyjeżdża. Przyjeżdża tak? do siostry, okazuje się, że spotyka znajomych kibiców West Ham United no, i... Się, się, ale to się nazywa... Nie za... znajomych, tylko szefem kibiców West Ham United. Jest, jej br jest, jest brat... Męża, siostry. No, no. Szwagier. A resztę nie opowiadajmy, bo jeszcze ktoś obejrza tam już takie kilka różnych. Chciałbym tylko taki... powiedzieć, że to jest jednak, to jest dla aktora poważny kop do góry, zagrać takiego hobbita Nikt nie pamięta, jak on się nazywa. Wszyscy na <śmiech> niego mówią hobbyta. <śmiech> Frotopagi <Bagisa>, zawewną. <śmiech> ma nazwisko swoje. No. Ale, to, ale, to, ale, to, ale to jest aktor znany skądinąd. On właśnie nie ma, on ma bardzo łatwe nazwisko i krótkie dosyć, jeszcze z tego co ja pamiętam. Czego, czego byłem świadkiem? What? What? Ud, tak, właśnie. To nie jest trudne no. nazwisko. No, Udy. ale słuchajcie, na, na w, w, lokalu, w lokalu znanym nam wszystkim bardzo dobrze. Chł ma no tak. Tak. Chłodna, Chłodna 25, siedzieliśmy kiedyś, już tak było bardzo do, ku zamknięciu, chociaż lokal żyje mocno i długo. Ale, to I było, ale my potrafimy to do się. Było, to, było, to było dawno, dawno temu. Jeszcze tam, ze, się, ze, jeszcze tam się papierosy paliło. Ze 3-4 lata temu to było i siedzieli, to cygara można było siedzieliśmy o. i nagle wchodzi, jak, znaczy wchodzi facet w czerwonym dresie, w białych skarpetkach, w białych butach i właściciel lokalu mówi do jednego z pracowników, mówi, ty weź jakiś dres, wchodzi, weź go wyproś. Po czym on pod, podszedł do niego, po czym jak się zbliżał, to zbladł bardzo i szybko zawrócił. Mówi, ty, to jest ten, no, Aragorn. <grywa> A to był Mortensen we własnej osobie W dresie Barcelony zresztą, że było ciekawiej Całym, kompletnym I teraz dlatego postawili mu kierża bombi. No Co Tak, duży. w niebodzinie, w niebodzinie Największy na tak, świecie Ale a nie, ponieważ, nie a ponieważ, w dresie Barcelony nie A tak. ponieważ przy okazji jakiegoś planu, plan, tak, jest błąd. to jest błąd to by było. Poważne niedopatrzenie to Chodźcie uszyjemy Taki największy I dres o, Barcelony To ty, ty uszyj To ty jest 60 metrowy dres Ale zastanawialiśmy się długo, bo tam ktoś wziął nawet od niego autograf i zapytał, co on tam robi w ogóle na, na woli w, w, w, w środku nocy. Okazało się, że.. Zgubiłem wtedy... się. <grym> znaczy, nie zgubił się, bo wyszedł na piwo, a że mieszkał w Hiltonie, który był świeżo otwarty. Ktoś go zakwaterował, zobaczył, że Hilton to go zakwaterował, jakiś producent, jakiej, jakiejś produkcji, która się odbywała w Polsce. Zakwaterował go w Hiltonie. On w sensie, że wyjdzie, że wyjdzie koło, pie, koło pół do drugiej w nocy na piwo, gdzieś w, w miasto do knajpy. Okazało się, że jak wszyscy no i tak wiemy. Tylko warta, bo trafił w dobre miejsce, tak? To czy mógł iść na wronią i dostać łomem w łeb. No na szczęście, chociaż. Ja nie wiem, czy chciałbym no, się bić mam, z Aragornem. On na on, on, on, on, on ma maca, nas góli wyczy tak, Ale, tak, ale, ale też kolega wie. właśnie też miał taką zaćmę, że zapomniał kto to jest i ty kurwa Aragorn. No i to jest, to jest rzeczywiście, że ci Aragorn do najpierw chodzi. Hmm. To nic dziwnego, że Frodo Baggins mógł zostać kibic na West Ham United. No, mógł. <grym> Czy chociaż wolałbym pewnie jakbym Aragorn kibica, jako kibic Barcelony, wolę, że Aragorn kibicuje Barcelonę. A to był West Ham United. Było tak? Tak, tak. To ja mogę, że kawałowo Nie wiem, że zupełnie bez sensu mi się przypomniał. No, no trudno, no. Nie <grym> pierwszy, nie <grym> ostatni. Nie. Przeżyjemy tak, chyba. A to będzie kawał przedwojenny, żydowski. No, no, dawaj. Jak poszedł stary Żyt, może na umarła, poszedł ogół... necrolog wykupić. No i w cenie było pięć słów. I on mówi, że on to nie ma tam za dużo do powiedzenia. Chciałby, żeby było napisane, że zmarła salcie, Rosenzweig. No i mówi, no ale ten, ten co przyjmował ogłoszenie, mówi, no ale jeszcze dwa słowa są w cenie. No dobra, sprzedam Opla. <głosy> <sum strażą> <Temen. sum wstrzyma> Dlaczego Dlatego to ci się przypomniało o Aragorna. O United. Mam Chłodny boje... no. no. nie są proste. Nie, nie są proste bohater no. no, no. no. mojego, mojego nie bo, nie w proste. do moich? Tak. Tak. No, myśli, ja, meprasów, ja spróbuję swoją meandrę <guluje> naprostować, gdzieś od 15 minut na, na pewien wątek, ale chyba zostawię go na następny podcast, bo nie mogę sobie przypomnieć. I to bardzo dobrze, ponieważ już my, ten podcast ma godzinę i 42 minuty i to jest. A no, to zbliżamy się do rekordu. A, my... Bo go tam rekordu mieliśmy. Bo ci, ci Te którzy... słynne podwójne 3 godzinne odcinki. <śpiewa> Oj, aż mnie zabolał. <śpiewa> <śpiewa> ale nagrywane longie? Poczekajcie, Teraz się pożegnamy, tak? Taki jest plan działania. Tak zwykle robimy. Dobra, no to się żegnamy. Ale to jeszcze jakiś tutaj widzę. Jakiś no, plan bo, bo, moja cały czas meandra krąży. I myślałem, że może jeszcze coś wymyślę, ale dobra, to żegnajmy się już, trudno. No, ale dobrze. usłyszymy się dopiero po granderby pewnie. No trudno. No. Nie tylko po granderby, tylko również. Usłyszymy po juventusie się z Lechem. Meczu juventusa z Lechem. Bo i to żegnajcie się. Ja na to wieki. na przykład usłyszę się wcześniej. <laughs> Bo, bo są budzi mnie chrapanie. <grymne> Twoje własne. No tak. ja to, to, to, to, to Słyszałem to ostatnio w samochodzie, wracając Z, z wybrzeża Kości Słoniowej. jak chrapił ósemkami. Czwartek, w czwartek najwcześniej. Możemy. Najwcześniej, w przyszły tak. czwartek. Albowiem na mecz jedziemy, ale w niepełnym składzie, co już tutaj. Chyba, Stołem że my tutaj, tutaj nagramy za aktorem Gawłem. Alternatywny podcast. Rebeliancki Podcaścik sportowy. Może to być ułatwione, gdyż A... mają po swojej stronie dźwiękowca. To jest to, co jest też... to rozwiązanie. No, no, nie zabrali nas na juvent. Zaprosicie redaktora to... Mrozińskiego, bo już ma tytuł o, redaktora. No, A no, no, do dożywotni. No, Czy on to też... będzie akurat w Barcelonie na meczu z Realem no, ale to Marek? Jest jeszcze redaktor Sławiński. No, jest no, redaktor, okay. redaktor, ale redaktor Mroziński nie będzie w Poznaniu. To ale on wraca z Barcelony później. Okay. Hmm. Znikł od pomocy do cholery do zobaczenia, do usłyszenia raczej bardziej życzę wszystkim no. wysokiego zwycięstwa nad realem no. wysokiego, wysokiego, wysokiego wyczynu wysokiego tak. z okazji dzisiejszego podcasta i nie tylko pa. nad realem, juventusem nad realem, juventusem, nad rale, juventusem. A jeszcze chciałem powiedzieć, że odbyły się wybory i korona wszystko przegrywa więc sprawdziło się Lubawski wygrał to co mówiłem, że korona będzie grała tylko do wyborów a jak głosowałem wczoraj na koronę? Na wójta gminy Masłów Korona się nazywa. To nie jest subiektywny <śmiech> podcast polityczny. <śmiech> no, Cisza już się skończyła. Ja, się, ja mogę mam się przyznać, sam... że głosowałem na wójta gminy Masłów Koronę. No. Mogę, przyznaję się. Głosowałem na pana. Natomiast yy, ja nie będę ujawniał moich preferencji. A słyszeliście, że w Stanach po raz pierwszy od bardzo dawna się zdarzyła taka akcja, bo tam jak są te wybory, nie wiem do czego były te wybory do końca. Że pani się sama wpisała? No tam, bo tam no, jak można. masz kartę do tak, głosowania, tak. to możesz sobie zapisać dowolne nazwisko i na nie zagłosować. I to jest ważny głos. I to Polka z, Pol znaczy, z Polka pochodzenia, z pochodzenia tak. tak? Wygrała w ten sposób wybory, bo no, no, skutecznie kampanię prowadziła, że tyle ludzi ją dopisało, że pokonała no. tych tam oryginalnie. Ale tam miał być problem ewentualnie z nazwiskiem. No bo polskie no się dobrze, tak? się dobrze, na o, tyle o, dobrze się. tam się, wiesz, wtłoczyła tym Al Alaszczanom swoje nazwisko. To bo... Alaszczanie ją wybrano? Alaszczan, Alaszczanie, Alaszczanie no. tak. A, no. Chris Stevens, tamten... jakiś ale... To żegnamy Was, drodzy słuchacze. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Pa, pa, Zawada. I Jak Rasiuk. Tak, Prawo. <laughs>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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Córku Turku ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. To prawie elegancką fryzurę Tadeusz Gafiński, a tymczasem ty piłce serwis serwiec Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule.